Witamy bardzo serdecznie w 186 odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, tak musiałem mikrofonem... sprawdzić? Nie, nawet nie, nawet nie. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kęder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Będzie z nami Michał Stidler. Cześć wszystkim. Słuchajcie, 8 czerwiec 2021 roku. Pańskiego 17 jest prawie w Anglii prawie 16. Słuchajcie, jedziemy z kolejnym odcinkiem podcastu Bezimienne i słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu rzeczach. Na przykład powiemy sobie wam o opowiemy sobie dzisiaj troszeczkę o lesie, ale innym lesie, amazońskim lesie, w którym jest bardziej niebezpiecznie niż w tych lasach, co Rafał ostatnio latał. Poza tym powiemy wam o różnych rytuałach, które mamy kiedy odpalamy gry. To jest w ogóle na taką małą prośbę Patrona, ale w sumie nam ten temat bardzo spodoba, więc powiemy Wam, co robimy, zanim odpalimy grę, chociaż są pewne wyjątki. Słuchajcie, i poza tym chyba taki największy, najbardziej gorący tytuł chyba ostatnich miesięcy, ostatniego miesiąca, maja, w sumie kwietnia, ale można powiedzieć maja, czyli Returnal, omawiamy dzisiaj Returnala. Zobaczycie, co o nim myślimy, ile razy zginęliśmy. No i czy warto brać dla niego PlayStation 5. W sumie to, to była gra, dla której bym w sumie kupił tą konsolę, ale no niestety nie ma, więc wyjebane w cyce na Sony. Słuchajcie, powiem wam dzisiaj też o ciekawym artykule, dlaczego tych konsol nie ma. Bardzo ciekawy artykuł przeczytałem i powiem Wam, czym to jest spowodowane i czemu tak jest i jak będzie, a będzie jeszcze gorzej. Słuchajcie, to będzie w, 160, w 186. odcinku, więc my zaczynamy z rozluźnianiem się. Rafał jest bardzo rozluźniony z pewnością, bardziej niż my wszyscy, więc Rafale, co tam u Ciebie? 186 to ja mam centymetrów wzrostu, więc odcinek jest mi bardzo bliski. Bardzo bliski? Słuchajcie... Przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że Returnal jest kolejną grą, która, która została ufundowana dzięki Patronite'owi, dzięki wsparciu konkretnie jednego z Patronów, który to jeszcze nie wie, bo jest ich kilku, więc więc i tak jakby zainteresowany się dowie dopiero, gdy przesyłkę od nas otrzyma, ale ale po tym ograniu, po recenzji za, za jakiś czas ta, ta gra trafi trafi do tej osoby, która wykupiła tam odpowiedni pakiet wsparcia, tak więc za to też dziękuję za taką możliwość ogrania i chyba zacznę z grubej rury od tego Returnala, bo, bo, bo to będzie dobry moment, żeby się, żeby się trochę rozgrzać. Ja w ogóle miałem pomysł na opowiadanie o tej grze taki trochę odnoszący się do tego, z jakiego no, gatunku się wywodzi i, i, i po prostu, że tam cały czas sobie umieramy, że, że to jest kolejny jakiś rogalik, tylko no nie tak Taki sam jak wszystkie inne, bo przede wszystkim nie jest 2D i nie jest niskobudżetowy, tylko wydało go Sony, wpakowało trochę kasy w marketing, ale też ten Housemark, który studio, które to przygotowało w miarę dobrze odrobiło swoje lekcje i, i wykorzystało możliwości e, playki plus e, odpowiednio gdzieś tam graficznie wszystko podkręcili. E, może nie jest to natywne 4K, jeżeli chodzi o rozdzielczość, ale wygląda ładnie i, i wszystko jest odpowiednio ostro. Jeżeli nawet mamy jakieś pop-upy, to, to pojawiają się one wystarczająco daleko, żeby gdzieś tam nie irytować, nie, nie wyskakuje nam nic przed samym nosem. E, no i sztywne 60 klatek, które pozwala jakby oddać dynamizm rozgrywki, bo jest naprawdę tutaj szybko i e, powiem wam szczerze, że to jest e, ta gra, która wymaga dobrego czasu reakcji. Tutaj nie ma poziomów trudności, typu mniejszy, większy i, i po prostu czas reakcji, jaki jesteście w stanie sami osiągnąć na, na linii oko palec, gdzieś tam po drodze jeszcze decydując się na jakąś konkretną akcję, to jest jakby kluczowa kwestia w odbiorze waszym tej gry, czy ona będzie łatwa, czy, czy trudna, więc zarówno kwestia wieku, bo wiemy, że już po 30 trochę ten czas reakcji się może wydłużać, jaki kwestia no nie wiem, chociażby pada, chociażby ustawień telewizora jakiegoś input laga szeregu innych rzeczy i nawet ilość wypitych piw tak, to mogę też z doświadczenia wam powiedzieć, że to nie jest gra, którą się męczy po nocach jeżeli się raczymy trunkiem, raczej Raczej siadałem do niej... Yy, znaczy nie siadałem do niej na, na trzeźwo za każdym razem, tylko właśnie w różnych <laughs> wariantach i sukcesy odnosiłem tylko na trzeźwo, więc yy, nie, nie niezbyt wybacza jakby takie pomyłki. To, to, to ja myślę, Rafał, że sporo osób może teraz zrezygnować w ogóle z retrunala. Wiesz co, nie do końca tak jest, bo to jakby też jest na to sposób... Yy, to, co jest naj, najbardziej upierdliwe i powiedzmy ciężkie do przeskoczenia, to są, to są przeciwnicy, no tak zwani bosowie, tak? Których mamy kilku. Nie wiem, czy w sumie tam zdradzać, czy nie zdradzać, ilu tych bosów jest, jak długa jest ta gra, ale naprawdę nie, nie jest problemem ją przejść dosyć szybko, a potem się dalej gdzieś tam przy niej dobrze bawić. Jednocześnie. Z drugiej strony nie jest też problemem grać w nią bardzo długo i ten progres robić bardzo powoli. Bo zwyczajnie jak nam nie wychodzi, to musimy próbować jeszcze raz i jeszcze raz. Na pierwszego bossa potrzebowałem chyba mm, trzech takich dużych podejść nie licząc takiego pierwszego fabularnego, w którym gra nas powitała od razu przy tym rozbitym statku, który już każdy widział z jakichś trailerów czy czegoś, że rozbijamy się na obcej planecie, sobie idziemy i spotykamy ciało innego zwiadowcy, który się okazuje, że jest nami. Widzimy własne własne tam imię na czole napisane, na, na kasku, na hełmie, czy, czy cokolwiek tam jest, i po prostu zaczyna się odkrywanie, dlaczego tak jest i co to za dzień świstaka się tu właśnie odpierdala, że przy każdym. No i oczywiście zaraz trafiamy na gościa, który nam pokazuje, co się dzieje, kiedy zginiemy. Taki pierwszy, wiecie, bos, który ma nam wpierdolić, bo jeszcze nic nie potrafimy, nic nie umiemy i mamy mały pistolecik. No i od tego. Czy da się go zabić? czy po prostu jesteśmy skazani na ten na porażkę. Wydaje mi się, że to jest element fabularny, możesz kupić playkę, spróbować, bo jesteś dobry w, te, w tym gatunku, natomiast z tego, co obserwowałem na kilku przejściach, bo to też ważne i jakby będę do tego się odnosił podczas tej recenzji, miałem okazję sporo oglądać i, i gadać o rozgrywce z innymi osobami też, które w Returnalu trochę się bawiły, czy nawet oglądać rozgrywki, to nie, nie, nie randomowych osób z internetu, tylko Gdzieś tam bezpośrednio na SharePlayu w, w, w playce. Co więcej, nawet tego SharePlay'a udostępniałem koledze Tomkowi, którego tutaj znamy i pamiętamy wszyscy o nim, że, że z nami nagrywał. I słuchajcie, ten SharePlay w wydaniu PS5 z Full HD naprawdę dawał radę, i, i chociaż jest to gra przez chmurę, to na tyle bezpośrednie jest to połączenie, że w tej dynamicznej grze z y, mocnym jakby nastawieniem na, mm, na czas reakcji mimo to jakby nie, nie czuł się ociężały, mówił, że bardzo dobrze mu się grało i faktycznie nie zginął po trzech minutach, tylko tam sobie z pół godziny spokojnie pobiegał. Więc <śmiech> więc to jest też ciekawa funkcja, którą możecie pokombinować, żeby sobie potestować. Y a później, a później można, można powiedzieć, że a później kupił swoją grę. A później kupił returnale, tak, przetestował sobie dzięki mojej gościnności tam pół godzinki rozgrywki i stwierdził, że faktycznie fajnie mu się gra, pojechał, kupił, no więc jakby prowsujemy za taką opcję, za taką decyzję. no Dzisiaj już zdecydował, że ją sprzeda, bo na co innego ma ochotę, ale no jakby to już nie oceniamy, tak, to wiecie. Więc tak. Zaczyna nam się rogalik, którym biegamy, strzelamy w potworki i, i te potworki nas oczywiście na, na różne sposoby próbują zastrzelić, tudzież zaatakować w inny sposób. Mamy i latające, i biegające. Ogólnie taki klimat trochę stworków z mackami jest tam wykorzystywany na tej planecie. Wszystkie pociski, jakby te... Gra sprawia wrażenie trochę mrocznej, przynajmniej początkowe tutaj yy, światy, a jednocześnie wszystkie pociski mamy bardzo mm, kontrastowe i te, te wystrzelone przeciwko nam yy, całe... Armady takich takich lecących kulek, jedne szybciej, drugie wolniej, są cholernie jaskrawe i bardzo, bardzo to ma, ma na celu pomagać nam ich unikać i na różne sposoby, wiecie, no one w bardzo dziwne, w dziwnych układach potrafią latać, śledzić nas albo lecieć wprost przed siebie albo tam w spiralkę, wiecie, w krzyżyku i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu bardziej być upierdliwym. No i każdego takiego wroga możemy się nauczyć, jak on strzela, po jakim czasie, jaki mamy opcje na reakcję, czy się Chowamy, czy się nie chowamy, czy strzelamy, czy się wycofujemy. Dużo z tych rzeczy i z tych mechanik, o których będę mówił, to tak naprawdę nie zależy mi na tym, żebyście je zrozumieli w pełni także już wiecie na czym ta gra polega, bo nie da się tak. Oglądałem jedną recenzję przed zagraniem w Returnala, wszystkie mechaniki w niej były opowiedziane i to bardzo dokładnie, ale dopiero tak naprawdę kiedy odpaliłem tą grę, to stwierdziłem a to to chodzi, aha, to, to tak działa, ok, jest, jest spoko. Nie? Więc jest sporo naprawdę mechanizmów tam wbudowanych, które mają na różny sposób balansować poziom rozgrywki i dawać nam szansę na wykorzystanie różnych strategii podczas kolejnych podejść, bądź wybrania po prostu ulubionej dla naszego stylu gry, więc każdy tak naprawdę może, może trochę inaczej podchodzić do, do kwestii walki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby raszować biec do przodu, tylko po prostu mniej wtedy zdobywamy jakieś waluty tudzież innych przedmiotów, tudzież rozwijamy pasek zdrowia, bo pasek zdrowia zawsze na dzień dobry jest dla nas taki sam, ale jeżeli mamy go wypełniony na maksa i zbieramy, zbieramy kolejne kryształki, które powiedzmy są odpowiednikiem apteczek, to ten pasek nam rośnie. No i wiemy, że wtedy, no, jakby czyszczenie mapy powoduje, że jesteśmy lepiej przygotowani do cięższego starcia. Eee, ogólnie po mapie są porozsiewane takie kolorowe kryształki. Niebieskie są fajne, zielone są fajne, e, żółte też są fajne, bo są walutą. Nawet w kosmosie e, złoto jest złote, natomiast chujowe są fioletowe i fioletowe zawsze powodują, że mamy jakieś ryzyko, jakiś efekt negatywny, że e, coś ryzykujemy albo coś musimy poświęcić, żeby coś innego zyskać. Tak? To najlepszym przykładem na to są takie podnoszone z ziemi pasożyty, które przyczepiamy sobie do kombinezonu, i ten pasożyt, na przykład, może nam o połowę osłabić siłę ataku wręcz, ale o jedną trzecią wzmocnić, nie wiem, coś innego, atak specjalny, na przykład, alternatywny. Więc e, takich rzeczy jest dużo i szczerze mówiąc wiem, że na pewno ich nie odkryłem jeszcze wszystkich. Wiem, że osoby, które również długo grały, a nawet te, które przeszły grę, również nie widziały wszystkich, więc tutaj mamy e, spory zasób jakby przygotowanych e, opcji. No i do tego dochodzą jeszcze różne inne zbieractwa, tak? jakieś artefakty, e, które są z nami przez cały konkretny bieg gry i coś tam nam dodają, więcej zdrowia lub inne jakieś e, przyspieszacze i przedmioty zużywalne, na które mamy limitowane sloty. Na początku jeden, potem potem wraz z rozwojem postaci też dwa i trzy i, i po prostu sobie możemy w nich nosić na przykład jakąś apteczkę albo coś, co, co jest może nie tyle granatem, co jakąś tam inną funkcję obszarową odpala i, i ma nam pomóc, pomóc się zmierzyć z kolejnym bossem przejść przez kolejne odpały. Natomiast nie jest do końca tak, że cofamy się za każdym razem do początku i chuj. I, i jesteśmy całkowicie w dupie i jest wiecie, w kurw, bo musimy to zrobić od zera. Właśnie yy, największego rage'a na granie miałem nie wtedy, kiedy przysiadałem sobie do mm, do gry i tutaj z planem jakimś będę sobie biegał po mapie, tylko wtedy, kiedy yy, raz zginąłem i chciałem od razu lecieć i biec dookoła i wtedy zwykle ten drugi run, <śmiech> kiedy już wiecie, palce się przyzwyczaiły znowu do yy, danej me mechaniki strzelania i tak dalej, po prostu potrafił być właśnie tym skutecznym, właśnie tym, w którym się udało zrobić jakiś progres, pokonać bossa, czy, yy, czy po prostu coś uruchomić ciekawego. Rafał, ja mam do ciebie pytanie. Dawaj, tutaj. Zatrzymaj się. Powiedz mi, że masz sobie swojego rana. W tym ranie zabijasz sobie bossa. Kontynuujesz dalej tego rana? Czy ten ran już się kończy i musisz zagrać nowego rana? I tutaj krótko odpowiedz na to pytanie, bo mam kolejne. To zależy od, którego rana robisz którego bossa. Po pierwszym jak najbardziej sobie biegniesz na drugiego. Po drugim też i tak troszeczkę potem się coś tam zmienia i jest mhm. moment przymusowej jakby przerwy w ogóle. Okej, dobra. To teraz mam pytanie. Czyli zabiłem pierwszego bossa, czyli e, robię sobie nowego rana, e, więc sobie wybieram, czy idę na pierwszego, czy Nie musisz, czy na nie drugiego? musisz jakby... Znaczy... Jak zabiję zginąłem, pierwszego zginąłem. Później Zginąłem, później zginąłem. Zabiję pierwszego bossa, ale później dobry, zginąłem. No. I teraz y, wybieram sobie jeszcze raz, mogę iść na pierwszego bossa? Wybieram sobie, że idę na pierwszego bossa i na drugiego, czy tylko idę na drugiego, czy tylko. No czy... już ci Dobra. tłumaczę. E, zabicie bossa nie oznacza, że jakby za bossem jest przejście dalej. E, zabicie bossa powoduje pierwszego, to jest taki dobry przykład, że zdobywasz konkretny klucz. I ten klucz masz już na zawsze. A ten klucz otwiera wrota do drugiego świata. I te wrota wcale nie muszą być na końcu całego korytarza tuneli, tylko mogą być na przykład już w pierwszym bądź w drugim pomieszczeniu za statkiem, jak tylko wyjdziesz sobie. Więc czasami jest tak, że wychodzisz i od razu możesz iść do drugiej planszy albo dosłownie po trzech, czterech jakby, wiesz, komnatach odwiedzonych. Dobra, znaczy, chyba komnata. No, no. Znaczy komnaty taki... to jest złe powiedzenie. No, to, tam w ogóle... taki skrót, skrót trochę. Tak, no masz skrót. Nie musisz w ogóle iść na tego bossa i jakby nie ma za niego z tego, co wiem, jakiejś dodatkowej nagrody za to, że wpierdolisz mu ileś tam razy, więc to jest troszeczkę jakby tam, wiesz, bez sensu. Natomiast warto jest pobiegać po mapie i pozdobywać jakieś nagrody. Są, są pomieszczenia, wam powiem, jak jest skonstruowana mapa, bo rogaliki w wersji 2D zwykle nas do tego przyzwyczaiły, że mapy mamy generowane losowo. I tutaj jest jest pewien trik, który ma powodować, że myślimy podobnie i im dłużej gramy, tym oczywiście widzimy, że, że to jest tylko trik i że to są tak naprawdę pewne gotowe komnaty, eee, znaczy nie komnaty, przepraszam, no jakieś tam obszary. To mogą być zarówno obszary otwarte, nieograniczone ścianami, jak i obszary zamknięte, załóżmy jakieś tam leśne jaskinie czy coś w tym stylu ale my znamy te miejsca, bo już byliśmy w nich, bo one mają dokładnie taki sam układ, tylko są w innej kolejności poukładane i jeżeli tam z jednego są powiedzmy, wiecie, drzwi w lewo, drzwi w prawo, to nigdy nie wiemy, co będzie za tym, ale możemy podejść do drzwi, drzwi się otworzą i jak widzicie, co jest po drugiej stronie, to już wiecie, że to jest komnata, która na przykład zawiera yy, paczuszkę, tak, i jest taką komnatą przejściową, albo, że to jest komnata, gdzie ktoś wam zaraz będzie próbował spuścić w pierdol, bo bo jest to po prostu taki roz poziomu, Więc y, tego jest dużo, to jakby nie, nie, nie ma ogromnego poczucia powtarzalności. Poza tym są różne efekty zależne od y, poszczególnego przejścia, czasami to jest losowo, czasami y, może zależeć pewnie od jakichś innych czynników, natomiast y, na danym polu, y, kiedy jesteśmy sobie na jakiejś planszy, to nie jest powiedziane, że zawsze tam będzie grupka załóżmy pięciu podstawowych najbardziej wrogów i to wszystko bo miałem kilka razy tak, że wchodziłem sobie, biegłem przez obszary, które wydawały mi się doskonale znane i wpadałem w takie pułapki, że, że, że mnie tam no, zdecydowanie jest zbyt duża, jak na moje postrzeganie armia wiesz tych robaczków napiertalała. Są poza tym jeszcze takie pomieszczenia, w ogóle mamy mapę, która jest bardzo fajnie, trójwymiarowo poprowadzona jako na minimapie i na jakby w pauzie na, na wiesz, przybliżanie i podróżowanie po niej. I tam mamy wszystkie komnaty oznaczone. Są przejścia, które są zwykłymi prostokątnymi, tak jakby framugami na mapie oznaczone. Widzimy, gdzie byliśmy, a gdzie nie, bo one się jakby odświetlają. I to jest ścieżka główna fabularna. Natomiast te, które mają kształt trójkątny, jak wejście do namiotu, to już mają ścieżki poboczne. Zwykle to jest jakaś jedna, dwie komnaty, które coś tam mają ukryte. Trzecią opcją są takie, które mają kółko na górze i wtedy wiemy, że tam jest Portal, na przykład właśnie do drugiego świata, a jeszcze jest opcja takich z gwiazdkami i te z gwiazdkami to są takie kill roomy, gdzie dostaniesz jakąś lepszą nagrodę, o ile ci nie spuszczą w pierdolu, bo tam zwykle są jakieś, wiesz, załóżmy trzy fale wrogów, takie mocniej dojebane, nie? Więc można zaryzykować sobie na przykład pójść powalczyć, żeby, żeby wyrwać jakąś lepszą broń czy coś w tym stylu. I nic nie stoi na przeszkodzie żeby pójść od razu sobie wiesz, na dzień dobry na drugi świat co więcej nawet jeżeli przez drugi ten kawałek świata trzeba przebić się powiedzmy tam przez kilka obszarów on się składa tak jakby z dwóch fragmentów najpierw sobie biegniemy fragmentem płaskim takim po pustyni a potem się wspinamy na górę I jak już raz weszliśmy na tą górę doszliśmy, doszliśmy do drugiego bossa to nie musimy iść drugi raz bo na dole jest portal odpa odpalony, tam już nie wymagany jest żadny klucz, tylko nas teleportuje od razu do bossa na yy, górę, możemy pójść mu wpierdolić. Natomiast no, wspinaczka przez tą górę z kolejnymi komnatami znów oznacza kilka trochę yy, bardziej wymagających yy, momentów, czy skakankowych, czy strzelankowych ale i za to odpowiednie nagrody i możliwość do kokrzenia postaci, tak? No bo jeżeli wiemy, że nie radzimy sobie z bosem i, i, i fajnie byłoby pójść na niego jednak mając dwie apteczki w koszyku i coś tam jeszcze, wiesz, lepszą broń dobraną, bo na przykład ta nam nie odpowiada, no to, to jesteśmy zmuszeni iść dłuższą ścieżką, nie? Czy to wyczerpuje temat tych... tych... Mniej więcej tak, tylko wiesz co, ja, ja tak... Jak mi mówisz o czymś takim, to strasznie zastanawiam się ile w tym w tym roglaika jest yy, tak na dobrą sprawę w tej grze, a ile nie, bo ja na przykład pamiętam jak grałem kiedyś w Dimon Soul jakiegoś starego jak świat, tak. może, ale to było dramatyczne, to pamiętam, że tak, szedłeś na bossa, boss cię zabijał i wygrałeś grę od nowa. I znowu szedłeś na tego samego bossa. I zastanawiam się, ile w tym ro roglajku -like jest roglajku, -like a ile po prostu jakiś, jakiegoś po prostu Demon Sola z karabinami. Czy po prostu Souls likea z, z karabinami. Eee, szczególnie, no tak, no, szcz szczególnie, że po prostu tutaj przechodzisz tą grę. Eee, no niby tak, no w Children of Porta też się w sumie przechodzi tą grę. No, no dobra, eee, niech ci będzie. Po prostu mam, mam ma, ma, ma po prostu taki mały dylemat moralny, czy to faktycznie jest. Rogue Czy to, to, to, nie jest endless żaden, nie? game, który wiesz, możesz grać bez końca i no de facto no, ma, na no, tym, no. na tym to polega, że ten cykl trzeba przerwać. Zresztą to wydaje mi się całkiem fajne i satysfakcjonujące. Tam jest też jakieś, wiesz, fabularne tło, całkiem ciekawe, które pozwala nam zarówno rozwijać naszą postać, jak i lepiej poznawać historię. Kilka momentów było takich. Na dzisiaj podchodzę do nich bardzo spokojnie, bo, bo już przeszedłem powiedzmy odpowiednią ilość razy wobec czegoś i, i wydaje mi się, to całkiem standardowe, ale specjalnie nie, nie będę mówił, co mnie tak na, na przykład najmocniej zaskoczyło podczas pierwszego mojego podejścia, bo, bo kilka rzeczy klimatem po prostu zbudowało naprawdę dobre poczucie wiecie, jakbyśmy odpalili jakiegoś Silent Hilla czy, czy coś w tym stylu i no potrafiło po prostu przyjemnie zaskoczyć. Ogólnie klimat potrafi bardzo wciągnąć. Gra jest wręcz stworzona do tego, żeby grać w nią na słuchawkach, pomimo, że nie zawsze sięgam po to rozwiązanie i no w gruncie rzeczy Fajnie jest, jeżeli ci nikt nie przeszkadza, możesz się w nią wkręcić. Od samego początku DualSense daje ci niezły wycisk i w sumie chyba przy Returnalu pierwszy raz mi się zdarzyło dwukrotnie, żeby mi się Pat rozładował. Nie wiem, czy to kwestia... Nie naładowałeś pewnie, na Wiesz co, jest możliwe, że nie naładowałem, a ale to, to nie były raczej tak długie sesje, ale ogólnie rzecz biorąc, ja go i tak zwykle odkładam gdzieś tam na tą ładowarkę i po prostu to była kwestia intensywności grania. To naprawdę jakby był wciągnięty. Ja trochę mniej czasu miałem ostatnio na granie, ale te wieczory, co, co poświęciłem na returnale, były mocno intensywne. Co chciałem powiedzieć odnośnie tego, tego klimatu, w ogóle wykorzystania pada, dlaczego to jest gra, która powiedzmy jest fajna na playce i nie byłaby tak fajna gdzieś tam na, na jakimś innym kontrolerze. Bardzo mi odpowiada wykorzystanie przycisków tych, tych wszystkich do strzelania pod ukrytymi, pod L1, L2 i tak dalej, ponieważ triggery są dwustopniowe, Przynajmniej lewy jest dwustopniowy, jeżeli mamy strzał alternatywny i celujemy, to celujemy właśnie dociskając go lekko, mamy opór i dopiero jak wciśniemy mocniej, to przechodzimy w tryb wystrzału alternatywnego. Jest to bardzo fajne, intuicyjne rozwiązanie i pozwala jednocześnie pod tą lewą dłonią mieć tam przy przedmiot używalny i Jakoś, świecie lepiej rozplanować te przyciski, że, że, że nie, nie przestajemy przez to podczas gry tak naprawdę nie odrywamy palców od gałek. O, o to mi chodziło, bo jeżeli chodzi o tam jakieś kółko, kwadrat, to tak naprawdę bardzo rzadko z niego korzystamy, no nie licząc oczywiście odskakiwania i podnoszenia tych, tych kryształków znajdzie, które gdzieś tam były. Eee... No bo tak naprawdę na tym to polega, żeby jednocześnie robić uniki, skakać, celować, strzelać i, i cały czas być w ruchu, gdzieś tam poruszać się po tej, e, po tej planszy, żeby no, zadawać obrażenia, a ich unikać jednocześnie. Broni jest sporo, są całkiem fajnie skomponowane. Mamy trochę klasyki, oczywiście pistolet, karabin, shotgun i, i kilka takich bardziej e, kosmicznych. Natomiast to co chyba największą daje tutaj frajdę to nie, to jest nie taka jedynie moc tej broni, ale również yy, dodatki, które każda z nich może mieć. Nie wszystkie mamy od początku odblokowane, czasami to idzie właśnie z kwestią tego, że musimy trochę poużywać jakiejś broni, żeby coś odblokować, yy, co jest w niej dostępne. Potem następnym razem już będziemy mogli, jak yy, zrobimy to nawet przy tam którymś trzecim, czwartym ranie, będziemy mogli znaleźć taką broń, która już tego perka ma odblokowanego. One potrafią być bardzo kozackie, bo mm, ostatnio na przykład odkryłem yy, perka, który pozwala pociskom przebijać się przez ściany bo to są jakieś tam, załóżmy, energetyczne mm, pociski. I zupełnie jakby tak jedna kwestia odmieniła styl rozgrywki, bo cały czas jakby szukałem tych osłon, za którymi mogłem się chować i jednocześnie strzelać do y, wrogów, którzy byli za tą ścianą, tak? Nie pomoże to za bardzo na bosa, który jest na wolnej przestrzeni i nie ma, nie ma tam ściany, ale przynajmniej jakby zmieni koncept y, dochodzenia do niego w sposób bezpieczniejszy, nie? Taka trochę prezerwatywa na tych wrogów. No więc to jest jakby taki jeden przykład. Jest ich jest ich oczywiście dużo więcej, ale to, to nie chodzi o to, żeby tutaj robić poradnik. Z tego tylko raczej opisać te wrażenia. Ja, słuchajcie, gry jeszcze nie przeszedłem, a kilkanaście godzin w niej spędziłem i nie mam w ogóle poczucia, żeby tu był jakiś czas stracony. Nawet jeżeli teraz nie uda mi się jej dokończyć w najbliższym czasie, bo też nie chcę jakoś tego przeciągać sztucznie, to na pewno wrócę do niego i sobie tego returnala E, dorzucę z powrotem jeszcze do prywatnej biblioteki, e, żeby to po prostu w końcu odklepać, bo samo strzelanie jest zwyczajnie przyjemne. Ja tam nie czuję się robiony w chuja, nawet jeżeli tam gra rzuca przede mną nie, jakieś no ja. wyzwania. Nie, no tak. Nie, no gra na PlayStation, ty robiony w chuj, no jak, Nie, pokazał, ale jakby w chodzi, nie... mi wiesz, mi chodzi o kwestię <grym> poziomu, poziomu <grym> trudności, bo jakby cały czas to, o tym returnalu się gada to przez właśnie. pryzmat poziomu trudności i y, pomimo tego, że wiesz, jakiegoś super progresu nie zrobiłem, a szwagier obleciał tą grę w 10 godzin i zaliczył do końca, i jakby wiesz, y, nie rozumie o czym mowa. No okej, okay, no jakby ja mi, mi to zajmuje dłużej, może miałem inne, wiesz, rany, może coś, może coś, trochę pecha czasami, ale jakby dalej nie nie uważam, że należy tą grę hejtować przez to, że ona jest, wiesz, trudna nadwymiernie, tak? Można, ale, można czy, się nauczyć wszystkiego. Ale czy Rafale ta gra faktycznie jest trudna i no no właśnie, czy, czy ta gra jest trudna, ogólnie trudna, czy, czy, ma, czy ma też wysokie wejście w siebie? nie miałem takiego poczucia od początku, wiesz, praktycznie grając na początku zachowawczo i nic nie rozumiejąc tego świata, dopiero go poznając, to tak naprawdę od razu i tak zrobiłem pierwszego rana, którym doszedłem do bossa, tak? Boss oczywiście spuścił w pierdol, trzeba się było gdzieś tam rozeznać w jego mechanikach, no i też lepiej przygotować do tego, co, co było, nie? Pewne rzeczy, wiesz, wydawało się walutę na coś, co się wydawało fajne, a potem się okazało zbędne, a wiesz, każdą, z każdej rzeczy chciałeś skorzystać, kliknąć i tak dalej, yy a potem jak już znasz te rzeczy to o wiele lepiej sobie planujesz rozgrywkę. Jest dużo rzeczy, które tam możesz, którymi możesz sobie ułatwić tą grę. Możesz sobie mm, możesz wydać pieniążki, które masz zgromadzone na to, żeby zapisać y, siebie samego w takim śmiesznym portalu. Czy tam maszynie, nie wiem, jakoś to się nazywa, nieważne. W każdym razie jak zginiesz to z niego wychodzisz. I wychodzisz tak, jak byłeś, no, z tą bronią, co miałeś, z y, jakimiś tam apteczkami, czy, czy, czy z życiem i tak dalej, no tak, jak się zapisałeś. Tak? To nie jest jakby zapis stanu gry, ale to jest dodatkowa szansa, bo ten zapis powiedzmy jest ukryty gdzieś tam nie na samym początku, tylko już na samym końcu przy bosie. To jest jakby jedna opcja. Druga opcja jest taka, że można zdobyć taki w mery rzadki, ale jednak jest artefakt, który pozwala wrócić na pole bitwy, od razu w trakcie walki, wrzuca cię z powrotem z połową życia, które miałeś wcześniej i masz jeszcze kolejną szansę wpierdolić temu bossowi, więc naprawdę jest dużo możliwości do tego, jak się należy przygotować i, no. i wiesz i gdzieś tam przeskoczyć sobie dalej, tylko no, jeżeli będziesz od razu biegł i jakby nie wyciągał żadnych wniosków, no to będziesz dostawał ten wpierdol, nie? No jakby siłą rzeczy, no ale jak Trze trzeba gdzieś tam podejść na pewno z szacunkiem do tego, że jest odpowiednio dużo y skakania i strzelania i nie wszystkie bronie się do wszystkiego nadają, ale yy... na pewno to nie jest gra dla każdego, bo jednak coś trzeba powtarzać, tak? No ale jeżeli ktoś przeszedł czyli Morta też musiał powtarzać i też w jakiś tam sposób sobie postać do koksił, tylko tam były y słupki powiedzmy, wiesz, umiejętności i, i, i tego typu rzeczy, a tutaj odkrywamy coś innego, nie? Okej, okay, Rafale, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo, bo ta gra ma hejt, ze względu na to, że rany, które robisz, nie można ich zapisać, ponieważ są one długie. No i teraz moje pytanie brzmi: czy ile zajmują ci te rany, czy faktycznie są długie, i czy faktycznie brakuje ci możliwości zapisania tego ranu, nie wiem, w połowie? Najdłuższy miałem chyba 2,5 godziny. Nie miałem o kurwa. Nie miałem. To naprawdę długi. Ale to było, wiesz co, godziny. ale Ale kurwa. No właśnie presja. To, to był ten początkowy. No, okay. To był ten początkowy, kiedy właśnie było poznawanie gry, wiesz, wąchanie każdego kamienia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o późniejsze dojście do bossa i pokonanie go, to tam chyba półtorej godziny nie przekraczałem, ale też nie miałem takich zajebistych ranów, że na przykład na jednym przeszedłem, wiesz, przez yy, trzy etapy, tak, bo, bo powiedzmy nie szło. Yy... No poczekaj, poczekaj, poczekaj, Rafał, no. Czyli, żebym zrozumiał. Czyli miałeś tego pierwszego rana dwie pół godziny, którego w żaden sposób nie mogłeś zapisać. Więc wychodzisz, tracisz progres, Albo, albo zostawiasz konsolę? Jedyna, na o, jedyna opcja, to zostawić konsolę w trybie spoczynku. Mhm. I z... Albo użyć Quick Resume. A no tak, nie ta konsola, zapomniałem. Nie ta konsola, okay. Quick Resume w tym nie działa i zgadzam się o tyle. No, wiadomo, tam twórcy coś sobie myślą, coś sobie gadają, że to by popsuło grę i tak mhm. dalej, ale nic by nie stało na przeszkodzie, żeby tam była opcja wyjść do menu. A potem kontynuuj bez opcji wczytywania wielokrotnego tego samego saveu. Tylko po prostu, żeby to no się. Ale już. No właśnie. O, to ciekawe. Więc na pewno by się to dało zrobić. Widocznie nie przewidzieli tego, może mają jakiś z tym problem, może to w końcu wejdzie w jakieś aktualizacji Ciężko i powiedzieć. Powinno coś takiego być, bo ja bym chciał móc przede wszystkim nawet zostawiając sobie tego rana móc w ciągu dnia odpalić jakąś inną grę przede wszystkim i rozerwać się najpierw, rozluźnić przy jakiejś, nie wiem, wiesz, platformówce czy ścigałce i dopiero wrócić do tego świata, nie? No bo to jest gra, na którą, wiesz, jak masz nastrój, to siadasz i faktycznie łoisz ileś tam godzin i jest super, ale jak nie masz, to musisz przerwać. I co wtedy? No jakby Quick rezum tutaj boli, mmm, tudzież brak save'a. Wiadomo, no Quick Rezum tak samo, wiadomo, że może tą grę wywalić w kosmos, jak się coś tam skrzani, tak samo jak i zostawianie konsoli w trybie spoczynku, więc to nie jest idealne rozwiązanie. Okej. Okay. Rafale... E, czy rozwiązali już problem, że jak jest aktualizacja, to gra się wywala i, i wszystko skasowane jest? E, nie jestem pewny, bo nie wiem jak było z kolejnymi aktualizacjami a ostatnio miałem konsolę wyłączoną, nawet nie wiem, czy się jakieś pobierały, czy nie. E... No bo był problem, że jak ktoś był w trakcie rana... Wiesz co, był, był, był, był, były na ten temat artykuły i chodziło przede wszystkim tutaj o pierwszą aktualizację na starcie, przed którą oni wręcz ostrzegali na Twitterze, że ją wypuszczą o 18 i że ona no jakby jest faktycznie kluczowa i, i gdzieś tam wykrzaczy tą e, rozgrywkę. No jakby, co by nie było, nie trzeba być podłączonym do internetu, żeby grać w Returnala jakby jest tam opcja rozgrywki online polegająca mniej więcej na tym samym co yy, Death Stranding czy Demon Soulsy, że znajdujemy sobie zwłoki innych graczy i możemy sami zdecydować czy coś z nimi wchodzimy w interakcję czy nie, bo możemy sobie przeszukać wtedy te zwłoki, a może wyjść tak, że one się zamienią w potwora i zaczną nas napierdalać, więc jakby to też jest kolejny element ryzyka, który podejmujemy, podejmujemy podczas gry. Ja zwykle omijam te zwłoki albo w ogóle gram offline, bo nie, nie przywiązuję do tego jakiejś tam wielkiej wagi miłości. No ale no to jeżeli nie chcesz, żeby ci aktualizacja rozjechała grę, no to możesz grać online, jeżeli wiesz, tak bardzo się tym przejmujesz. Ja nie podszedłem ani razu do tej gry w taki sposób, że świat się zawali, jeżeli wiesz, no za chwilę padnę, nie? No jakby... Nawet jak wrócisz do zera, to masz duży progres zrobiony i dojście do momentu, w którym byłeś, to jest kwestia potem już, nie wiem, 15 minut, pół godziny może, może 45 ale, minut, no czy coś w ale, tym stylu. Yy, o, co, o co tam dokładnie chodziło Michał? Bo mnie Michał nie dokończył, a ja nie wiem o co chodziło. <śmiech> Chodziło o to, że masz długiego rana i nie możesz sobie go skończyć, mhm. bo, bo coś tam powiedzmy, bo nie wiem, idziesz spać albo masz coś do załatwienia, musisz wyjść, bo nie zawsze jest te dwie pół godziny zapasu w mhm. czasie i pojawił się taki problem, że jak e, podczas trybu czuwania pojawiła się aktualizacja do gry, to aktua automatycznie aktualizacja się ściągnęła na dysk i zainstalowała się, co wiąże się z tym, że gra się wyłączyła i twój progres w trybie czuwania, który gdzieś sobie tam zostawiłeś na później aha, jest po prostu aha. skasowany, Chodzi o, tak, o automatyczne i... aktualizacje, no to a, można ominąć tak. z tego co wiem nawet wyłączając automatyczne aktualizacje a nie odłączając konsolę od internetu Więc to Ciekawe. jak ktoś zamierza grać w returnala i poświęcić na to nie wiem dwa tygodnie miesiąc, no to sobie może na ten czas te aktualizacje na wszelki wypadek wyłączyć mi się w gruncie rzeczy zdarzyło chyba tylko raz zostawić rana na trybie czuwania. W gruncie rzeczy zawsze jednak dociągałem go do końca w taki trwiny sposób. No, wcale nie mówię, że to było dobre rozwiązanie, bo, bo jakoś świecie. mistrzem okay. tutaj nie jestem, ale no. Rafale, dobra, przejdźmy do kolejnego elementu. Mam informację, że sporadycznie skaczą, skacza animacja. Płynność nie jest zachowana, czy miałeś jakieś skoki? Nie zauważyłem. Nic, nic co by mi tutaj jakoś wiesz mocno uderzyło w animację nie wiem, jakieś chrupnięcia i tak dalej może jestem okay. ślepy ale raczej nie Raczej bym zauważył jakieś takie wiesz, szarpnięcia. No tak, może gdyby było to na Xboxie pewnie tak. E, jeszcze jedną rzecz mi powiedz Rafale, bo mam też taki minus, że zbyt dużo zależy od szczęścia niż naszych umiejętności. Czy masz czasami faktycznie e, rany, że jednak szczęście tutaj jest bardziej sprzyja i jest lepiej niż niż twoje umiejętności? Jak to z tym jest? No wiesz co, jest kwestia, jeżeli masz już jakąś ulubioną broń, a potem nie jesteś w stanie jej wylosować i losujesz jakieś gówna i nie odpowiadają ci one i wiesz, że po prostu jesteś słabszy bez tych broni, no to nie czujesz, żeby to było sprawiedliwe i się zastanawiasz, czy nie lepiej się zajebać i od, wiesz, od zera spróbować. Nie? W gruncie rzeczy też tak miałem raz. I też tak miałem i to nie, nie zdarzyło się tylko u mnie, tylko też to jakby porównywałem z, z innymi graczami, że w pierwszym podejściu gracie głaskała i starała się być taka, wiesz, o zobacz tutaj, co jest pod tym kamieniem, mam dwa stworki na ciebie puścimy, o fajnie, zabiłeś a zobacz, co jeszcze tutaj mamy w następnej komnacie. I na tym ranie można naprawdę było łatwo dojść do bossa i on był taki, wiesz, poznawczy dla świata, a potem nagle w drugim podejściu na tej samej mapie wykurwiało ci, wiesz, 10 wrogów, nie? Mhm. Więc są takie elementy losowości, które się pojawiły. Dla przykładu w, yy, w znaczy inaczej, są pewne ciężkie elementy, te, które są naprawdę wymagające, jakiś taki mini-boss czy, czy coś w tym stylu i one się pojawią zawsze. Jakby kwestia tylko kiedy, w jakim momencie itd. i tak dalej. I kwestia tego, czy się z nim musisz napocić, czy nie, nie istnieje, bo musisz przez niego przejść, załóżmy, jeżeli chcesz zrobić jakiś progres. I to jest sprawiedliwe. A to, w jakim tam sposób ci się zespołnują wrogowie i, i czy coś... Innego się tam wydarzy, no to to to nie, no kwestia jedynie tak naprawdę sprowadza się do tych znajdziek wszystkich. No spoko, ja już więcej nie mam pytań, mówię jakbym miał... Jeszcze ja mam jeszcze pytanie. No okej, okay, no mów, Michale. E, Rafale, skoro wsiąknąłeś właśnie w roguelite'a, e, czy to odpaliło gdzieś u Ciebie chęć sięgnięcia po inne bardziej hardcore'owe roguelike'i, Lighty, które omawialiśmy już na odcinkach wcześniej, żeby, nie wiem, sp spróbować sobie Izaka czy coś w tym stylu? Mm, nie. Nie dlatego, że. ale e, Nie, ale dobry temat poruszyłeś, bo faktycznie chciałem poniekąd zakończyć w ogóle, wiesz, ten temat i tego returnala tym, tym stwierdzeniem, że e, to jest wyciągnięcie tego gatunku m, i podanie go w sposób. E, Moim zdaniem o wiele bardziej przystępny dla szerokiego grona graczy. Myślę, że jednak roguelike i gry przedstawione, wiesz, w 2D i takie wymagające, stanowią jednak znany dobrze, tak, wszystkim fanom, ale jednak niszowy twór i no, no nie, nie są jakby takimi hitami, wiesz, jak, jak gry. O których się zwykle mówi, że załóżmy tam pchają do przodu tą generację, a to jest taka ciekawa próba zdrowienia właśnie z rogalika e, takiej gry, która, która jest, wiesz, na pierwszych stronach gazet czy tam artykułów, nie? I Moim zdaniem też dlatego jest tyle hejtu, bo spotykają się, jakby stykają się z tą grą w dużym momencie ludzie, którzy nie znają tego gatunku. Jakby ja jakieś tam szlify gdzie gdzieniegdzie dostałem. Nawet jak wajzaka nie grałem, to, to jednak yy, chociażby to Children of Morta zmęczyłem. W Dead Cells też grałem dużo i to nie jest tak, że jakby wiesz w ogóle yy, całkiem zielony, nie? W, w tym temacie jestem. Ale uważam, że wiele osób może właśnie w tego Returnala zagrać na początku i być może tam się będzie to uruchamiało jakby wiesz otwieranie na, na tego typu mechaniki a nawet jeżeli nie no to jest to ciekawy eksperyment z takim przeniesieniem no jakby ja jestem za moim zdaniem przeniesienie RTS-ów na przykład z wiesz świata 2D do 3D wcale im nie wyszło na dobre i poza małymi jakimiś tam efektami to, to nie są to spektakularne sukcesy i, i zawsze tego żałuję, że już dobre RTS-y 2D nie wychodzą a tutaj myślę, że to się bardzo dobrze udało i jakby wszystkie kwestie poboczne związane z grafiką, dźwiękiem i, i jakby doznaniami z gry płynącymi są na bardzo wysokim poziomie, więc jakby dostajemy to, czego oczekujemy powiedzmy od gry w kwestii oprawy, a sama mechanika no tam jakoś jest y całkiem fajnie dopieszczona, strzelanie jest przyjemne, a przecież no w Wajzaka też się gra tylko dla strzelania, tylko dla mechaniki, tak? Tych innych elementów brakuje. Tam, jakby, nie, nie, nie ma nad, wiesz, zachwytów nad grafiką, czy nad dźwiękiem, czy nad muzyką, bo to jest dalej jakiś tam indyk 2D, który, wiesz, artowo jest zrobiony, prawda? Ale z jak ma zajebistą muzykę? No właśnie to chciałem samo powiedzieć, że ma w ogóle pojebane dźwięki. Takie I ktoś tam pierdzi co chwilę, no, no. to jest, to jest wyjątkowa gra nie wątpię, znaczy no dobra jeżeli chcesz, żeby Majzaka spróbował, to oczywiście go spróbuję, bo tak czuję się namawiany bo to chyba w plusie za darmo był Rafał. może i było, ja nie miałem cały czas chyba plusa więc nie wiem, to, to nie, nie ma znaczenia gdzieś, gdzieś tam był, wiesz, to jakby sobie ogarnę, ale no, w kwestii samego Returnala myślę, że on właśnie się otworzył do szerokiego grona poza tym bardzo dużo, wiesz, tych gier trafiło do, do osób, które kupiły tą plejki w zestawie wcale jej nie chciały i przez to też no jakby trochę się może parę osób odbiło dodatkowo, że miało okazję przetestować i a to nie dla mnie, a to coś i tak dalej, no ale umówmy się, no God of War też nie jest dla każdego jakby też nie, tam no, God, God of War jest dla każdego nie gadaj, e, mogę powiedzieć, że Dimosol nie jest dla każdego Demosol tym bardziej nie jest dla każdego, to prawda, ale w Dimosols musisz mieć e, tak naprawdę, wiesz, e, Owszem, też trzeba się nauczyć wrogów i tak dalej, jak oni robią, ale tam tak naprawdę grasz na kliknięcia, wiesz, co do ułamków sekund i konkretnie musisz mieć je, wiesz, za, yy, zaprogramowane wręcz, tak? Troszeczkę taka gra na pamięć yy, się robi z, z tą walką. Oczywiście nie w 100% wiesz, przypadków, też, też jest jakaś losowość, ale to jest jednak inny styl walki, który, yy, który tutaj spotykamy. Mhm. Tak no. by było. Isaac to jest chyba skok na głęboką wodę, żeby gdzieś przeskoczyć z Returnala na Isaaca, ale jak nie grałeś w Hadesa, to może poczekaj aż Hades wejdzie na konsolach większych i to jest chyba dobre zaczepienie do, do Lightów. Maybe wciąż nie uważam, żebym miał w ogóle parcie przy ilości gier, które gdzieś tam mam w kolejce, więc to, to na pewno nie będzie, wiesz, na liście priorytetów żadnych, tak? Ale no moim zdaniem. Ale luźna Ale moim zdaniem to ty powinieneś w drugą stronę spróbować returnala, jak masz tych polecajek, tyle wiesz, z gatunkiem związanych, bo to jest faktycznie, no, jakiś, jakaś ciekawostka w tym gatunku, bym rzekł bardzo nawet mocna. Nie ukrywam, że mnie nie kusi, bo właśnie ten gatunek jest, jest bardzo spoko, tylko no wiadomo jak to wygląda z kupnem konsol i tak dalej. Dramat. O czym, o, o czym niedługo przejdę, ja tylko powiem, e, Michał, ale Izak nie jest jakiś trudny. Nie gadaj. To znaczy, Izak to jest taki filar tych wszystkich roglajków, który, który jest ciężki do wejścia. Trzeba, ja wiem, trzeba ciężki... być... No, na początku przyjemnie się... Znaczy wiesz, jeżeli chcesz to masterować czy coś w tym robić, to tak, ale żeby sobie zagrać rana, to powiem Ci, że może do serca nie dochodziłem, tak? Albo od razu tam ginąłem albo coś, ale, ale ten pierwszy boss, ostatni ostatni boss, tak wchodził dosyć często w zależności od tego, jakie miałem szczęście. I to wcale się nie musiałem że tak powiem spinać na to. Mike. No okej. Okay. Mi się wydaje, że to jest taki bardzo surowy roglaj, bo tam nie ma za wiele historii opowiedzianej, że po, po odrodzeniu mamy jakąś tam motywację że, i coś zachowujemy, tylko po prostu to jest ta surowość, że giniesz i wszystko jest od nowa. No i są te endingi, któreś z kolei, które się odblokowuje i sobie odblokowujemy różne, różne przedmioty, które zdobywamy w czasie rozgrywki, ale mi się wydaje, że Isaac... Yy... Dla laików roglaikowych to jest taki za, za głęboka woda, za bardzo surowe, żeby w to wskoczyć. To już lepiej iść sobie w decelsy czy, czy właśnie w Hadesa, którego już wspomniałem. A gdzieś tam dalej sobie, jak już naprawdę się złapię takiego roglaikowego bakcyla, żeby sobie w Isaaca cyknąć. cyknąć. Mhm. E, ja tylko powiem, że tak. Returnal to na pewno będzie pierwsza gra, w którą ogram na nową konsolę. Jak ją kiedyś kupiłem, jak mi się uda? E, no, a później będzie jakiś e, Sackboy, bo lubię tego typu rzeczy. E, to co, R Rafale, dobry tytuł? Dobry, Również? mi się bardzo podobał. Jak najbardziej trafi na stałe do biblioteki i na pewno go sobie jeszcze ogram dokładniej i, i wykończę wszystkich bossów, bo jeszcze mi trochę tego zabrakło. No i chętnie gdzieś tam wrócę. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, więc przechodzimy teraz do mnie. Ja e, powiem szybko jakiś grzebo grze, bo dostałem kod na grę i muszę o niej powiedzieć. Słuchajcie... Gra nazywa się Beautiful Desolation. Słuchajcie, gierkę dostałem na Switcha, a tak sobie pomyślałem, że potrzeba jakąś gierkę na Switcha, e, ponieważ będę... E, miałem urlop w zeszłym tygodniu, więc chciałem sobie z coś pograć mobilnie i akurat padło na, jeszcze raz powiem, Beautiful Desolation. E, słuchajcie, e, przede wszystkim... E, no, w ogóle myślałem, że ta gra będzie czymś innym. E, o co chodzi? Słuchajcie, e, taka historia jest, no, może, może być nawet ciekawa. E, nasz, główny, nasz główny bohater, e, Mark, jedzie, jedzie samochodem z żoną. E, lata 70. E, RPA. E, jedzie sobie z żoną i jest wypadek. I okazuje się, że jakaś, e, jakiś niezidentyfikowany nie obiekt zwany Penrose e, napieprza świat nie wiem, co się dzieje, błyski, nie wiadomo, co się dzieje, jest, jest, jest filmik zrobiony, po prostu coś gaśnie i dowiadujemy się, że nasza żona nie żyje. Dowiadujemy się, że brat, do którego jechaliśmy, stracił nogi, ale okazuje się, że on będzie miał tam jakieś metalowe nogi i będzie w ten sposób chodził. Soma summarum, gra wraca 10 lat później. My jesteśmy sobie tym głównym bohaterem Markiem i namawiamy brata, żeby żeby wrócił, żeby, żeby poszedł do tego obiektu, bo ten obiekt po prostu znajduje się gdzieś na świecie. On chce jechać do tego obiektu i rozwikłać, co to jest w ogóle, czemu to się pojawiło i, e, no i, no bo po prostu e, cały czas myśli, e, ma w, w głowie to, że jego żona przez to umarła. E, no i słuchajcie, to no, okazuje się, że jak, e, to jest cały czas początek gry i to jest ważne do wprowadzenia, do tego, żeby wam o tym opowiedzieć. E, e, z, w, w, na początku gry trafiacie na ten statek i okazuje się, że gdzieś zostajecie wyjebani w czasie nie wiecie czy w alternatywnym świecie czy gdzieś do przodu, po prostu jesteście gdzieś indziej i musicie stamtąd spierdolić słuchajcie a to jeżeli chodzi o fabułę, gra jest przygodówką, takim point and clickiem trochę na Switchu, to tak trochę dziwnie to brzmi, ale załóżmy, że jest. Przede wszystkim grę wziąłem dlatego, bo bardzo ładnie wygląda, więc jeżeli sobie wpiszecie gdzieś tam w wyszukiwarce tytuł tej gry Beautiful Desolation, to zobaczycie, o Boże, jak to fajnie wygląda, o Boże, to wygląda jak Fallout. I też tak myślałem, że to będzie taki Fallout, ale to kurwa niestety nie jest Fallout, ale bardzo się zdziwiłem. Słuchajcie, bo gra jest po prostu tak jak powiedziałem, point and clickiem, przygodówką, więc... Na początku to się staje, rozpierdala wam się statek i musicie znaleźć brata, znajdujecie brata i po prostu próbujecie stamtąd uciec. Cała zabawa polega na tym, że macie jedną dużą mapę, po której sobie chodzicie w w starych klimatach falautowych. Powiedzmy, że ta grafika jest taka. aczkolwiek grafika jest bardzo ładna. E, bardzo dużo elementów jest otoczenia, jeżeli chodzi o tę o tą grafikę. To jest w 2D, to jest rzut izometryczny e, i jest bardzo ładna. Widać, że to było te, ta cała grafika była rysowana bardzo ładnie rysowana, dodała były detali i po prostu mamy taki obraz 2D, po którym się poruszamy. Eee, nawet powiem Wam, że do tego stopnia, że bardzo często jak na przykład wczytuję się do takiej mapy, mój switch potrafi chrupnąć troszeczkę na początku, czy nawet jak chodzę, to potrafi tak zjechać do tych 28-6 klatek, co już no jest odczuwalne. No i słuchajcie, no i co, idziemy idziemy w jedno miejsce, tutaj jest jakiś przedmiot, podnosimy go, idziemy gdzieś dalej, o jakiś terminal, coś trzeba otworzyć, ale tu jest potrzebny jakiś przedmiot, więc idziemy szukać kolejnego przedmiotu. O, mamy ten przedmiot, wracamy do terminala, otwieramy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak w przewodówkach, tak jak w tych pointe-and-clickach e, wygląda. Co jest fajnego? Fajne jest to, że dobrze stoi fabułą ta gra, ponieważ jest tam dosyć dobrze opowiedziana ta historia i ma zajebisty dubbing. Jak ostatnio mówiłem o Biomutancie, gdzie lektor był kompletnym pedałem, tak tutaj po prostu ten dubbing jest zajebisty. E, mamy bardzo fajne nakreślone postacie, na przykład mamy jakiegoś to jest, to jest troszeczkę taki, taki robotyczny świat e, mógłbym nawet powiedzieć, więc e, mamy na przykład takiego Alacyborga, z którym gadamy, który mówi jak jakiś, jakiś czarny swoim slangiem czarnym tylko że po angielsku i tak śmiesznie ją robotycznie łamiąc. W, w ogóle, no, e, zajebiście to wyszło. E, poza tym e, jest śmiesznie zrobiony język angielski, bo zamiast fuck, e, bo macie napis, oczywiście, zamiast fuck, czyli f u c k, macie po prostu fok na zasadzie f o o o. K. i wszystkie takie przekleństwa są w ten sposób zrobione, że po prostu to nie są ala przekleństwa, tylko on coś takiego wypowiedział. Jeszcze jest to tak specjalnie podkreślone, tak, żeby po prostu te przekleństwa były w grze, ale po prostu w tłumaczeniu jest, jest to coś jakieś dziwne, zdupy słowo wymyślone. Więc to fajnie wyszło. No i słuchajcie, no chodzicie po tej planszy E, najpierw macie plansze, później okazujecie się, że macie też statek, więc tym statkiem wędrujecie po różnych planszach w danej krainie, później odblokowujecie kolejną krainę, w której po prostu macie kolejne te plansze, po której podróżujecie statkiem. Tam później macie terminal i po prostu e, gadacie z jednym, gadacie z drugim, rozwiązujecie małe logiczne zagadki, klikacie, bierzecie jakieś przedmioty i, i dalej bierzecie tą fabułę cały czas do przodu, rzudu, dowiadujecie się o co chodzi. E, bardzo często tutaj e, bardzo dużo dialogów jest. No, na przykład na początku gry znajdujecie robotycznego psa, który stwierdza, że on, on, on ma jakąś tam militarną przeszłość i mówi, że e, pomoże wam, ale później będziecie e, będziecie aresztowani i będziecie musieli iść do więzienia, bo coś tam, coś tam, bo e, że tak powiem e, złamaliście jakieś procedury czy coś pojawiając się w tym świecie. E, no a później z tym psem się zaprzyjaźniacie, macie, macie go fajnego flowa z nim i rozmowy między właśnie wszystkimi postaciami w grze są świetne. Nawet jak z bratem rozmawiacie, fajnie to wygląda, no i, no i, no i ten damik jest zajebiście zrobiony. Naprawdę zajebiście jest zrobiony. No... Ale słuchajcie, no gra jest point and -clickiem, więc gra jest kompletnie, no może nie kompletnie, nie moim targetem, co po prostu ta wydaje mi się, że się niczym zbytnio nie wyróżnia. Poza jakąś ładną grafiką, być może nawet do, ciekawą fabułą, bo oczywiście nie skończyłem tej gry, jest, jest w porządku, ale dupy nie urywa, e, to powiem wam, że, że nie chcę się za bardzo tego ciągnąć dalej. Ha, ha, ha. Więc e, myślę, że do tej gry wrócę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odpalę Switcha, czyli kiedy będę w podróży, a ta mi się bodajże zapowiada. Za dwa miesiące, tak? Za dwa miesiące będę dalej kontynuował tą grę. Więc powiem wam, no tak, jeżeli ktoś lubi tego typu point-and-click'i, chod sobie chodzić, rozwiązywać jakieś takie przygodówkowe rzeczy, myślę że, myślę, że spoko. Myślę, że bardzo fajny tytuł, bo są bardzo ciekawe zagadki. E, poza tym, tak jak mówiłem, te dialogi, macie dialogi, rozmawiacie z różnymi ludźmi i tam macie wybory. I te wybory mają też wpływ na grę. E, więc trzeba też rozważnie czasami e, robić to, co decydować to, to, co tam robicie, bo będzie miało to wpływ też na daną fabułę. Słuchajcie, gra, wiem, że ma około 20-25 godzin, więc jest nawet spora. E, Wydawało mi się, że przygodówki są krótsze, no ale tu jest 20-25 godzin, więc jest całkiem nieźle. Gra jest polska, więc słuchajcie, no mogę polecić. Dla, dla osób, które lubią, spoko, dla osób, które tak jak ja, mech, nie, niech lepiej to zostawiam, bo bo lepiej chyba pograć w tego Returnala, albo w coś innego. Eee, więc słuchajcie, Beautiful Desolation gra jest wyszła też na PS4 i wyszła na Switcha. Ja chciałem na Switcha, więc mam na Switcha, więc gram na Switcha i niestety, ale mi skacze. W ogóle strasznie mnie wkurwa, jak na przykład e, jest taki dialog zr zrobiony, no to e, pojawia się monitorek, za chwilę pojawi się postać, z którą gadamy. I to wszystko e, to takie parę sekund trwa, więc wkurwia mnie to że, to, że to wszystko tak trwa, że to nie jest takie szybkie jak na, na nowych konsolach. No ale to niestety syndrom nowych czasów i wiemy jak szybko teraz potrafią działać gry. Chciałem jeszcze coś powiedzieć tak, że bardzo często macie różne przerywniki filmowe, taki CGI i powiem wam, że jest bardzo dobrze zrobione Kurczę, aż, aż się zdziwiłem jak na przykład początek, jak to wszystko rozpierdala, że ten świat, że coś tam się dzieje, że wybuch, że coś, a później na przykład jak statkiem gdzieś lądujecie, to jest po prostu filmik CGI. Po prostu taki filmik 10-15 sekundowy z akcją, że teraz nadlatujecie gdzieś, czy, czy, czy coś się dzieje. Jest to bardzo ładnie zrobione na dosyć niezłym poziomie. Już, już takich filmików się raczej nie robi. Na przykład pamiętam, nie wiem, Diablo zawsze robiło na mnie duże wrażenie, czy, czy jakiś Starcraftowy. Ale tak, tu są filmiki, dużo takich filmików, małych, krótkich filmików, w zależności od tego, czy odbokowujecie nowe tereny, czy nie. Słuchajcie tyle. Tyle. Jeżeli lubicie, tego typu gry bierzcie. Jeżeli nie lubicie, to nie polubicie. Nie tym razem. I tyle, nie musicie zadawać mi pytania, bo tu nie ma, nie ma sensu zadawać pytań, więc Michael, co ty tam ogrywałeś? Ja tu opowiem o historii detektywa Johna Sousy, który jest detektywem już takim wyczerpanym bardzo, bo znamy z klimatów... O, tak trochę, trochę mi ciebie przypomina, no, ale mów, mów, ciekawe, <laughs> ciekawe, no. W klimatach Noir ostatnio się, się zagłębiłem i, i w tytule, który nazywa się Pekaminoza, który też dostałem klucz, dziękuję bardzo za kluczek, za przetestowanie, gierka wyszła na Steamie, na Switchu, Switch wydaje mi się lepszą platformą raczej na taki w cudzysłowie mały tytuł, bo to jest taki bardziej popierdółka niż wielka gra, więc widżet idealny. No i cóż, wita nas na samym początku miasto Pekaminoza i zapach papierosów i smak bourbonu, czyli klimat noir pełną gębą. No i ten nasz zdezelowany już detektyw, który gdzieś tam wpadł w ten alkohol i zwiaranie szlugów i leży spod koszulku na, na kanapie oglądając jakąś tam telewizję amerykańską i tak dalej. No i w końcu pojawiła się... E, u naszego detektywa Johna e, światełko w tunelu w postaci e, poprawienia swojego życia i, i wyjścia z, do zbierania zleceń i, i gdzieś tam skończenia nie aż takiej melinie w jakiej zaczął się zaszywać. No i... E, Dostajemy odwiedziny od pewnych ludzi, tutaj już nie będę wchodził, bo bym szedł w spoilery, którzy dają nadzieję naszemu detektywowi Johnowi na lepsze jutro i nasz detektyw John stwierdził, że w sumie nie ma jest do stracenia, więc, więc może zacząć działać w, w dobrej sprawie, czyli w polepszeniu sobie życia, więc zależy mu, żeby, żeby się jakoś uratować. No i wychodzimy na nasze pierwsze zadania e, w mieście Pekaminoza i wita nas e, super miasto, to znaczy super miasto, umownie super, bo jest to, nie jest to gra z jakimś super, super grafiką, ale z klimatem i muzyką nadrabia, czyli czyli ten cały klimat noir. E, miasto pod osłoną nocy, które, e, które ma dla nas cały czas jakieś, jakieś, jakieś zadania, jakieś misje do zrobienia, M bo jest to action RPG, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo myślałem, że to będzie też jakiś e, bardziej gra nastawiona na akcję, a tu się okazuje, że mamy action RPG, i dostajemy zlecenie za zleceniem mimo, że nie ma tych zleceń jakoś dużo, ale każdy, każde zlecenie i każde gdzieś tam dialogi trzymają swój klimat, wiadomo dialogi są takie, że się przeklikuje i słychać tylko tę maszynę do pisania co niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią dodaje to swojego klimatu, no trzeba niestety, żeby załapać takich smaczków amerykańskich w języku, ang języku angielskim, to trzeba ten język angielski mniej więcej na dobrym poziomie znać, żeby, żeby wszystko rozkminić w tej grze, bo mamy tam różne pstryczki, jeśli chodzi o kulturę noir, czyli irlandczyków, Azjatów, konflikty między tymi różnymi nacjami, czyli wszystko, co tam w Ameryce się, się działo kiedyś, więc yy. to mamy bardzo fajnie przedstawione. Yy, yy, Michale, sorry, że ci przerwę, ja, ja tylko powiem o Beautiful Desolation, yy, gra jest tylko po angielsku, i naprawdę trzeba ten angielski tak samo znać, więc trzeba mieć o nim pojęcie, żeby dobrze wejść w tą fabułę, bo e, granie jest prosta fabularna, fabularnie. To tylko to chciałem powiedzieć. No, no szkoda, że takie, takie tytuły małe nie są tłumaczone, ale wiadomo, to są tytuły o małym budżecie i żeby tak no, z każdego tak, języka, tak. no, z każdym językiem gdzieś tam to wymagałoby to naprawdę dużo wkładu mhm. i czasu i pieniędzy, więc więc rozumiem ten zabieg, że trzeba po prostu jak ze starych czasów e, wspomóc się czasem słownikiem, jeśli czegoś się do końca nie rozumie, no, ale to jest z drugiej strony dobry sposób e, na naukę języka. Pewnie. No i zbieramy sobie te kwesty, e, robimy zadania dla różnych... E, dla różnych ludzi i spodobało mi się zadanie tutaj, tak zdradzę, Azjata, który miał ksywę washi washi, czyli możemy się domyśleć, że Azjata pracował w pralni po prostu, szef pralni Azjata washi washi miał problem, że nie miał już detergentów do swoich do swojej, do, do, do, do swojej pracy co potrzebuje, żeby prać, a nasz, nasz bohater potrzebował munduru czystego więc waszej waszej stwierdził, że e, któryś z i on chyba był irlandczykiem, nie chciał mu sprzedać tego detergentu, więc trzeba było iść i pogadać sobie z tym irlandczykiem i tu wchodzi aspekt dlaczego ta gra jest action RPG bo możemy swoją postać rozwijać ta gra, mimo że wydawała się bardzo prosta, jeśli tak rzuci się okiem na to, jak ona wygląda, tak mechaniki które gdzieś tam zachowane są, jeśli chodzi o RPG, są bardzo fajnie rozwinięte i przypominają tytuły pokroju, może mass Effect, to by był przesadzony trochę, ale gdzieś mamy, że możemy wpakować sobie punkty w inteligencję, w szczęście, w wytrzymałość i w siłę, że gdzieś tam możemy balansować przy dialogach, że albo przekonamy kogoś siłą do jakiejś racji, albo przekonamy kogoś inteligencją, więc możemy iść i wykonać te zadanie w różny sposób, żeby po prostu przy tego sprzedawcę detergentów dla tego naszego Azjaty kolegi możemy go przycisnąć, a możemy też inteligentnie, czy tam ze szczęściem spróbować go e, zagadać, żeby po prostu e, zgodził się sprzedać wasi, wasiemu e, właśnie ten detergent. Więc e, byłem pozytywnie zaskoczony jak taki mały tytuł właśnie ma te zaimplementowane te elementy RPG, więc, więc to było jak najbardziej Ale na plus. Ty tam mogłeś z tego skorzystać, i go przekonać w ten sposób pod wpływem twoje, jakichś twoich umiejętności. Opcji dialogowych. No tak, ale chodzi o to, że tam, nie wiem, charyzma 8, czy charyzma 12, czy coś. Tak, to są, to są właśnie te cztery, co wymieniłem. Jest szczęście, inteligencja, siła i wytrzymałość. Czyli pewnie, Więc... pewnie to szło na inteligencję. Ja pakowałem w inteligencję Aha. i właśnie miałem opcję dialogową, która miała z tyłu za opcją dialogową w nawiasie napisane inteligencję. Aha, czyli okej, no dobra, okej. Mniej więcej czyli... wiesz, jak rozwijasz postać i mniej więcej wiesz, która opcja dialogowa dla ciebie ma największy sukces, czyli inteligencja. Wiadomo, że tą inteligencją możesz coś więcej ugrać. Jeśli pakujesz Force, to możesz kogoś bardziej docisnąć i, i na siłę mhm. wymusić okay, od kogoś działanie. No i y, biegamy z zadaniem za zadaniem, biegamy sobie po tym mieście, y, cały czas jest noc, no i cały czas otacza nas klimat, ten noir. Y, żałuję trochę, że nie grałem w LA Noir, które kiedyś tam wyszły od Rockstara, bo ta gra też ociekała tym właśnie klimatem detektywów i, i spalonych papierosów i, i bourbonu. Y, no i zwiedzamy sobie to miasto i miasto jest ciekawe, zaprojektowane ja lubię taką, taką stylistykę właśnie takiego niby pixel artu który gdzieś tam już stoi trochę, trochę wyżej niż taki typowy, stary, klasyczny pixel art i mamy bardzo fajne lokacje, bo gdzieś tam podróżujemy po dokach, cmentarzach, po klubach nocnych, właśnie jest ta pralnia czy, czy komisariat policji wszędzie gdzieś tam musimy naszym detektywem zajść i, i gdzieś coś ciekawego zrobić w grze występuje także walka, bo mamy tam swój ekwipunek, możemy zmieniać też ciuszki, które wpływają na nasze statystyki, czyli ciuszki detektywa wpływają na coś, ciuszki policjanta na coś innego, więc zawsze gdzieś tam żonglujemy, no i mamy też zbieranie przedmiotów pokroju apteczek, za apteczkę robi oczywiście butelka bourbonu i była nazwana Mark Daniels, czy jakoś tak, że wiadomo, że chodzi o Jacka Danielsa, ale nie mogli użyć nazwy Jacka Danielsa, więc gdzieś tam zmyślili tą nazwę i było, było Mark Daniels, czy coś w tym stylu. Mhm. No i oczywiście butelka bourbonu y, odnawiała nam HP. Użycie krawatu zwiększało nasze szczęście, więc y, ciekawy, ciekawy pomysł. No i zbieramy bronie, których używamy w walce i gdzieś tam e, zostały zaimplementowane walki z bossami, że tak to powiem, które potrafią czasem zajść za skórę i, i z tego, co czytałem na e, opiniach na Steamie, to ludzie po kilkanaście razy podchodzili do niektórych bossów, e, z którymi ja na przykład nie miałem problemu, więc mi się wydaje, że to jest... Oh, e, care, care. No, uh -huh. progracz. <laughs> ja mi się wydaje, że gdzieś tam wyszło mm, doświadczenie z Isaac'a, które gdzieś tam czasem zmieniało się w bullet hell'a i trzeba było reagować, więc gdzieś tam te doświadczenie przelałem na y, Pikaminiozę, mhm. y, więc przydał się ten skill. Chociaż to sterowanie y, jest trochę toporne, bo ta gra nie jest jakimś super budżetowym tytułem, więc to sterowanie, no grałem w lepsze gry z lepszym sterowaniem, jeśli chodzi o, o, o system strzelania i tak dalej, więc trzeba się trochę nauczyć i trochę przymknąć oko na tą toporność. Y i cóż tu więcej dodać? Mały tytuł? Nie ma co wiele o nim. A, a, po, e, ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Michale, czy tam... Ja tam na screenach widziałem jakiś hazard. Miałeś jakiś hazard w tej Tam można Kasyno, grać... W, coś tam. W Black Jacka można grać no, i Jacka. to jest... To jest specjalna opcja też w grze, w menu możesz sobie wybrać, że nie wchodzisz w fabułę, tylko w ekstrasy i sobie grasz w Black Jacka. No, ale świetnie, albo, po prostu, no, no, no wiem. albo po prostu słuchasz sobie muzyki z menusów, bo muzyka jest dobra, jak to, jak to w takich klimatach bluesowo-jazzowych ale, było. Ale co, myślisz, że jak grasz w tego Black Jacka normalnie w grze, to po prostu o hajs. Chodzi o to, że, że możesz zyskać hajs albo stracić. Tak, walutą, walutą właśnie są te żetony z kasyna które Aha. gdzieś tam albo nam wydropią z wroga i możemy za, za te żetony coś, coś sobie kupować, możemy żetony wykorzystywać. Zawsze mamy, bo to są różne, różne partie tego miasta, przez które przechodzimy jak komuś się nudzi, już, już sobie nazbierał tych żetonów, to może e, używać sobie taksówki, żeby się szybciej po prostu po tym mieście przemieszczać. E, nie czułem takiej potrzeby, bo te dzielnice, po których się poruszamy, nie są jakieś super duże i przejście z dzielnicy do dzielnicy nie zajmuje jakoś super dużo czasu, ale kto chce, to ten może sobie żetony gdzieś tam, e, czy to na, na kupno nam amunicji, czy broni i tak dalej, może sobie to wykorzystać. E, tytuł nie jest długi, mm mi się wydaje, że tak 8-9 godzin y, można się wsiąknąć. Warto, jeśli się zdecyduje ktoś na ten tytuł, warto przymknąć oko na tą właśnie toporność i tylko skupić się gdzieś tam na fabule, y, bo fabuła jest całkiem ciekawa. Ten detektyw y, fajny klimat robi, ten zdezelowany detektyw, że tak go określę, no i, i ciekawe poznać historię jego. Y, mi się wydaje, że ona kosztuje 15 euro, y, więc Trochę trochę chyba dużo, jeśli chodzi o taką popierdółkę, za tą cenę można kupować lepsze tytuły, ale warto sobie sprawdzić, jeśli ktoś ma zaległe pieniądze, albo gdzieś będzie za darmo, czy, czy w dużej promocji, to jak najbardziej. Mhm. Albo możecie się wymieniać kontami. Okej, okej. Okay. Okay. ja hekiem bym spróbował z względu na klimat, klimat jest fajny. Lubię tego typu klimat, klimat szczególnie, że grałem w tą grę Rockstar L.A. Noir i była dosyć fajna. E, dobra, e, słuchajcie, to w, te, w takim razie pogadamy sobie teraz chwilę a, razem, rytuały przed grą. E, słuchajcie, no to, no to jak jest u Was? Macie coś takiego w ogóle? Wchodzicie w coś takiego? Robicie coś dziwnego przed grą? E, jeżeli macie tego dużo, to możemy się po prostu tym wymieniać. Rafale zacznij. Wiesz co, chyba to też mocno zależy od tego, w co gram i na, na czym gram bo zupełnie inaczej ma się kwestia przed konsolą, a inaczej przed PC-tem. Przed PC-tem muszę mieć biureczko. Musi być ono odpowiednio czyste, posprzątane. Wszystko musi być, wiesz, odpowiednio ułożone, czy podpięty monitor, czy telewizor, zależnie tam od, wiesz, settingu, ale wręcz podręcznikowa czystość zachowana na biurku i jak tam wszystko mam porozkładane, jak w centrum dowodzenia. Z jednej strony piwo, z drugiej fajki, z trzeciej coś tam i po prostu... Jest idealnie. Wtedy sobie mogę siedzieć wygodnie i, i, i grać na PC. -cie. Bez tego jakby nie ma opcji, że siądę i w pierdolniku, jakimś zacznę tam się, wiesz, ruszać myszką. Nawet jeżeli w ogóle nie potrzebuję, wiesz, używać klawiatury do, do, do klikania w jakiegoś RTS-a czy, czy, innego point-and-clicka. Natomiast na konsoli tak naprawdę muszę mieć przede wszystkim swoje miejsce. No i co tu dużo mówić, no muszę mieć jakiegoś dryneczka chyba też, to taki jest standard na wieczorne posiedzenia. Chyba to wynika z tego, że w ogóle gram tylko wieczorem, bo nauczyłem się jakby, że żadne rolety ani nic nie jest w stanie wiesz, zastąpić odpowiedniego kontrastu wynikającego z mm, po prostu ciemnego pomieszczenia już, już po, w zachodzie słońca i, i wtedy się faktycznie gra najlepiej, więc y, to też wchodzi w taki mocny rytm tego, jak się przygotowujemy, no i tym samym się łączy z jakimś, wiesz, kompleksowym odrelaksowaniem, znaczy z relaksowaniem, czyli, <śmiech> czyli właśnie drynaczek, coś, coś więcej. Staram się też, żeby mnie nic nie rozpraszało, więc unikam, unikam grania z jakąś tam, wiesz, dodatkową muzyką w tle, czy coś w tym stylu, raczej odbijam się od takich rzeczy, Zależy mi, żeby było po prostu, wiesz, komfortowo, jeżeli mamy się na czymś skupić, tak? Oczywiście to nie jest tak, że jakby do każdej gry podchodzę w taki sposób z odpowiednim namaszczeniem. Yy myślę, że należy do tych rytuałów przede wszystkim wciągnąć kwestię kupowania gier w pudełkach i to jest taki element mojego rytuału, że zawsze ta gra, wiesz, z pudełeczka wyciągnięta musi być. Najpierw sobie obejrzymy dokładnie pudełeczko, potem zobaczymy, czy jest jakaś instrukcja, a jeżeli są jakieś... Trzeba powąchać pudełko jeszcze. Nie, wąchać nie, no, odswitcha od jedynie... Te... On, on, on podkładkę wącha teraz, więc dajmy spoko. Tak, kupiłem, słuchajcie, podkładkę, bo ceny w marketach po prostu tam rzędu 100 zł za jakiś tam kwadracik yy, nawet bez fajnego obrazka mnie po prostu dramatycznie dołowały, więc zamówiłem sobie coś z Chin no i jest bardzo fajna, myszka po niej śmiga super, yy, w ogóle rozmiarowo też mieści całego laptopa i całą myszkę, a jak będę chciał klawiaturę to też sobie na niej postawię, tylko kurwa jak to śmierdzi sztucznością po wyciągnięciu z pudełka, mam nadzieję, że wywietrzeje przez parę dni ale, daleko, ale gdzieś. wracając, wracając do tych, do tego otwierania pudełek, to jest chyba taki najsilniejszy, najsilniejszy, Rytuał, który przewijam, bo tutaj nic nie jest w stanie mi wytrącić z równowagi. Czy otwieram grę, czy otwieram jakąś figurkę, którą sobie gdzieś mm, sprezentowałem albo dostałem, to po prostu, wiesz, pudełko z namaszczeniem, delikatnie rozciąć folikę, żeby nic nie porysować, żeby ją tam gdzieś, wiesz, wrzucić, potem, wiesz, wsadzić się do konsoli, zainstalować. Oczywiście, żadnego tam instalowania w tle, tylko czekamy, patrzymy na ten paseczek, który się tam uzupełnia i ewentualną aktualizację, żeby to wszystko, wiesz, było było po, po, po, po Bożemu tak jak kiedyś, nie? Jeżeli tam, chodzi. Jakby pudełka jeszcze zawierały takie książeczki, to byś nie musiał patrzeć właśnie na postęp instalacji, tylko mógłbyś sobie przewertować jakąś książeczkę, ale teraz yy, chyba zupełnie nic nie ma. Nie w Cyberpunku było próżu... dużo materiałów. Yy... Jasne, bo to CD-Projekt CD no, też był Wiedźmin wypasiony. CD-Projekt też był wypasiony i, i Cyberpunk był wypasiony. Yy, z mojej kolekcji pudełek jest jeszcze kilka co najmniej, które może nie tyle książeczki zawierały, bo tam to są jakieś ultra skrócone instrukcje obsługi, powiedzmy, kontrolera. Na Natomiast kilka było takich, które zawierało mapy i taką mapę na pewno pamiętam, z... znaczy nie mapę, nie mapę, tylko tabelę rozwoju postaci, była w Falloutie 4, taki wielki plakat, który zresztą ta grafika z tym systemem special trafił do tych puzli, które teraz cenega sprzedaje i wydaje mi się, że jak ostatnio kupiłem Metro Exodusa, to że tam też jest mapa. Tylko, że jeszcze go nie instalowałem, bo, bo, bo to akurat była kupiona używka, czekam na tego pacza, który ma niebawem w czerwcu wyjść z rozszerzeniem do, do, do nowego, nowej generacji, ale tam wydaje mi się, że też była jakaś mapka, więc trochę czasami się jednak coś tam znajduje i fajnie jest, kiedy są takie gadżety, bonusiki, do których możemy zajrzeć. Fajne są też podwójne okładki. Nie wiem, czy mieliście styczność z zobaczeniem. Też daje to jakąś dodatkową chwilę zabawy, że... Mm, w dumie to było, Okładka bo... jest z dwóch stron. Duma, wiesz co, mam duma na płycie, to muszę pójść sprawdzić. E... Ja to wypatrzyłem dopiero przy nowych grach teraz, jak e... Spider-Man wszedł i Demon Souls'y i one miały podwójne okładki z drugiej strony, takie wiesz, bez żadnych oznaczeń konsolowych, tylko taka pełna grafika po prostu ładna. E... Ale również e... i i nie wiem, czy taka sama była opcja u Krystiana, bo ty Krystian walhalle kupowałeś, prawda? syna? Tak, leży na półce. Leży na półce, a sprawdzałeś okładkę? Nie, ja nawet tego nie otwierałem. No właśnie. Ale... E, Walhalla ma te dwie postacie, męską i damską. I oni też zrobili w Walhalli podwójną okładkę. Przynajmniej na plejce, więc to mogłeś nie, sprawdzić, nie. czy tak samo jest u Zielonych. E, gdzie po prostu mogliśmy sobie okładkę założyć z... Męską lub damską wersją naszego głównego bohatera, który nawet nie pamiętam, jak się nazywa, bo w to nie pograłem za długo. Yy, I zależnie od naszego wyboru, po prostu mamy właściwą okładkę, więc to jest bardzo spoko opcja. E, ogólnie e, trzymam w ręku, trzymam w ręku i jestem w szoku, Rafał. Autentycznie jest podwójna. Ja pierwszy raz w ogóle spotkałem się z czymś takim. Znaczy, bo ja nie jestem fanem podełek ogólnie. Ale kurwa, no zajebiście to wygląda, naprawdę. Ja My muszę jeszcze muszę sprawdzić e, Cyberpunk'a, tylko że pozbyłem się oryginalnego pudełka na rzecz Steelbook'a, więc to, to niestety już... E, ale tam chyba na okładce Cyberpanka nie było postaci w Wii, więc więc chyba nie robili podwójnej. No nieważne, w każdym razie to są właśnie takie fajne y, rzeczy, drobnostki, gadżeciki, które gdzieś tam podczas tej instalacji y, wychodzą, no i nawet jeżeli te gry bardzo długo się potrafią instalować, bo wiecie, blu ray e to jest kilkadziesiąt giga i w gruncie rzeczy y, szybciej się potrafią dzisiaj pobierać z internetu gry niż instalować z y, płyty, to to w kontekście nowych gier jest zawsze takim największym doświadczeniem. Strasznym jest smutek ostatnio ogarnął, jak rozpakowałem nową, nową grę na Switcha z folii w pudełeczku. Otworzyłem i w środku nie było nic poza tym malutkim kartridżem, który siedział na, na środku. Nawet żadnego papierka. Nawet tam mi się nie, nie chciało nikomu wrzucić wiecie, słomy z butów. Niczego, po prostu puste pudełko. Polizałeś Kadrisz. Wszystkie liże, zawsze, wspaniały smak Myślałem, że tylko ja wszystkie liże Nie, zastanawiam się, czy tam coś zmieniają, czy nie Nie, to jest akurat też gra dla Patrona, więc nie lizana, spokojnie A to jest większa wartość, jak poliżesz dla Patrona mm. to, to proszę o kontakt w takim razie jak sprzedawanie wody z kąpieli Wodę z kąpieli też mogę sprzedawać, w sumie jej wysyłać, bo na Switchu najczęściej w wannie grą nie nagrywać, odpusteniu. jak grasz w wannie jeszcze takiego, no, celu no, <laughs> jeszcze takiego celu nie ustawiłeś spoko, pomyślimy e, zrobi to? się, to, to tyle u mnie, więcej chyba nie będę się okay. no. to ja przejdę do siebie Michał będziesz ostatni e, słuchajcie, no, ze mną jest różnie chyba, chyba najbardziej w zależności od tego w co gram. E, no na przykład VR E, zacznę od wiara, zacznę od, od dupy strony. Wiara, e, no to ja muszę mieć ciemność, w sensie jak zakładam te, tego wiara na siebie i mi tam kątem oka coś. Że widzę jakieś światło, to muszę go 100 razy poprawić, żebym nie miał żadnego światła. Aczkolwiek jest, jest to ciężkie, ale na ogół mi się tak udaje, że tak w 99,9% udaje mi się i jest idealnie. Więc jeżeli jakieś światło jest gdzieś przez tego wiara, no to ja muszę to poprawić, zanim włączę grę. No i oczywiście e, czyszczenie tych... E, nie rozgrzewam się z jakimś dużym tytułem. Na początku sobie coś tam ma ja na tego wiara, ze względu na to, że paruje i wiem, że parę razy muszę go przetrzeć. I dopiero jest ok. I dopiero wjeżdżam. Eee, to jeżeli chodzi o coś takiego. Słuchajcie, no tak, tak jak mówię, e, w zależności od gry. No, na przykład, jak grałem w Hellblade Senua Sacrifice, to grałem na słuchawkach i to musiały być słuchawki, e, więc musiałem być sam. W pokoju nie mogłoby być nikogo i po prostu zawsze musiałem grać na słuchawki, chociaż na ogół nie gram na słuchawkach, to w tą grę akurat musiałem grać na słuchawkach, bo tak sobie założyłem, zresztą twórcy prosili Cię na początku tego tytułu, że załóż, kurwo, słuchawki, żeby polepszyć swoje doznania. Więc ja tak zrobiłem. Słuchajcie, no i co, jeżeli chodzi o nowymi grami, no to na ogół tych nowych gier nie ma, ale bardzo często jest tak, szczególnie nawet jak konsola wpadła, czy jakaś nowa gra, no to tak. Zanim, zanim to zrobię, wszystko, to muszę odkurzyć w całym, w całym pomieszczeniu, muszę posprzątać, muszę wziąć kurze, muszę sprawdzić, czy wszystko jest ładnie, czy poduszki są w dobrych miejscach i wszystko to dobrego zrobić. Wtedy dopiero mogę zająć się otwieraniem. Oczywiście już tam moja dziewczyna mi mówi, e, "Może mogę otworzyć, a ja mówię, co? co ty, kurwa, to mnie mówisz w ogóle? Eee, więc nie ma takiej opcji. Więc słuchajcie, dopiero jak jest czysto, jest czysto, po prostu w salonie jest czysto, ja na naprawdę biorę się za nowe tytuły i odpalam. Oczywiście mówię, to muszą być nowe premierowe tytuły, po prostu, na które czekam, eee, no i po prostu, które wiem, że będą zajebiste. To jakbyś eee, sprzątał przy każdej grze z, do Game Passa, co wpada nowej, to by tam, kurwa, wiesz... Nie, no to nie, nie, nie, nie <gryzną> Tłum, tłum, tłum, tłum, tłum dziewczyn a... się ustawiał pod drzwiami. <gryzną> to akurat, to akurat, to akurat mówię, no, robię tak wyjątkowo, Zdarzało mi się teraz już mniej, chociaż przy nowym Xboxie pamiętam i tam jakuza wpadła, e, to też, to też musiało być czysto, to ja musiałem nie, nie, nie, poczekaj spok spokojnie, muszę wszystko sobie ogarnąć i dopiero jak ci, że nic nie muszę zrobić, to dopiero do tego podchodzę i to nie tak, że rzucam się. Od razu się rzucam, nie, spokojnie, to musi być to musi być wszystko cacy. No, Rafał? Powiem Ci odnośnie tego właśnie porządkowego takiego podejścia <śmiech> do tematu. Mm -hmm. e, ja tam pokazywałem swego czasu na, na naszej grupie gablotkę z gadżetami, jaką sobie tam stworzyłem. Od większości z nich mam pudełka e, albo jakieś tam mają swoje miejsce. No i zatrzymałem też wszystkie pudełka od e, konsol, padów i wszystkich tych gadżetów, które gdzieś tam były. Podczas tych zeszłorocznych zakupów i strasznie się dziwnie czułem, bo jakby zdarzało się niejednokrotnie mi gdzieś tam przenosić konsolę, przeprowadzać się albo coś w tym stylu i zawsze to po prostu było klasyczne ładowanie gdzieś tam wiesz, w ręcznik do walizki i jakieś takie... Praktyczne bardzo rozwiązania. Tak, ostatnio podczas przeprowadzki wszystko, każdą jedną rzecz zapakowałem w oryginalne pudełeczko. I to jeszcze zgodnie z fabryką, tak jak był ten papier, wiesz, prezentowy nawinięty na, na, na Xbox, a PlayStation mm. jeszcze inaczej było zawinięte, to też to zrobiłem zgodnie z fabryką. Powkładałem, powyjmowałem baterie spadów i tego typu rzeczy. Oh, I Boże. słuchaj, i dopiero potem przy rozpakowywaniu oh, ułożyłem to wszystko na kubkę i rozpakowywałem jeszcze raz tak jakby tam była jedna wielka jebana choinka więc to, to oh, był ostatnio oh, taki oh. mój guilty pleasure, który, który tam się wiesz stworzył no, ostro, ostro, ostro. No i tak, no i słuchajcie, no chyba, chyba jeżeli chodzi o mnie, no to e, wszystko. No, przede wszystkim ja na pewno jak w gram, gram jakieś horrory, to staram się grać na słuchawki, na słuchawkach, aczkolwiek nie zawsze. Na pewno musi być raczej ciemno. E, musi być raczej ciemno, tak? Więc wiadomo, że tak w dzień po prostu tego nie odpalam, bo wiem, że nie, to nie jest gra dobra, to nie jest gra na klimat, bo ja na przykład lubię wchodzić e, w grach, e, boże, lubię być przestraszony i tak dalej, więc y, ja zawsze wiem, że muszę mieć spokój. Muszę mieć spokój, nikt nie, musi, nie może mieć truć dupy i musi być przede wszystkim ciemno. E, dlatego w niektóre gry po prostu gram tylko i wyłącznie wieczorami, a w niektóre, to, to mniej więcej to, co trochę Rafa mu powiedział o, o roletach, że też wkurzamy te słońce i tak dalej. Nie do końca to jest tak, jak powinno, więc wolę sobie coś innego zrobić. Zresztą, kurczę, gram w horror, odpalam okna, a tu jasno, więc bez sensu. E, no i chyba nie mam chyba już takich większych rytuałów żadnych dziwnych rzeczy nie, mu, nie muszę zrobić, no jedynym rytuałem jest co, e, cza, czasami nie, chyba to, nie, nie, nie mam żadnego rytuału, Alexa, ostatnio miałem w ogóle wrzucić to na, e, na jakiś filmik, na, na grupie, że e, teraz mogę Aleksą robić wszystko, mówię do Alexa, odpal mi Xboxa, odpalam Xboxa, telewizor i grę więc po prostu mogę siedzieć, nie dotykając pada, i mogę odpalić i konsole i wejść do jakiejś gry e, po prostu tylko mówiąc, co jest bardzo fajne. Ale to jest... To Ale nie, mam że, mam że, pytanie że, takie że, za 100 że, punktów nie, w tym momencie teraz. No. Bo jakby no. ro, rozumiem całą ideę odpalenia tego z no, komendy głosowej. No. Natomiast komenda głosowa nie odpali ci pada. Nieważne, czy to chodzi o Playkę czy Xboxa. No okej, okay, no nie, więc niech będzie to tak, nie odpalić. No pada. nie odpali, no nie odpali. No, no więc nie. i tak musisz nacisnąć przycisk na padzie, który automatycznie odpala konsolę i telewizor. No nie, bo ja mogę powiedzieć do Aleksy, żeby mi to odpaliła. No ona, ona mi to odpali. A później mogę Aleksie powiedzieć, już jak odpali mi konsolę, żeby mi jej odpaliła grę. No dobrze, ale... No, mów. Nie, nie rozumiem, chodzi mi o to, że i tak musisz nacisnąć ten przycisk na padzie, więc po chuj gadać z tą Aleksą, ale no, słuchaj e, przyjdziesz, przyjdziesz do mnie do domu ja mówię Rafał, usiądź sobie tutaj ja sobie usiądę tutaj, słuchaj Rafał ja <laughs> słuchaj, powiem trzy, powiem trzy zdania e, i będę w nie wiem, w nowej Forzie i chuj. No i, i Rafał, i zobacz, trzy zdania powiedziałem, zobacz, już forza, forza mam w menu. A teraz wezmę sobie pada i będę sobie grał. No nie wiem, no Rafał, no kurwa, no fajny gadżet. dobrze, w drugą stronę działa to lepiej, tak? Bo mówię i wyłącz mi to, wyłącz mi to i wyłącza. Okej, okay, no to tu działa to lepiej, a pada mogę wypierdolić przez okno, albo nawet go nie dotykać. Okej, okay, w drugą stronę działa lepiej, ale po prostu, no bajer, Rafał. No. Nie no, bajery są śmieszne, tylko że to jakby no. dalej, bo wiesz, z, z Googlem tak samo się tam różne rzeczy łączą i tak dalej, to dalej po prostu mam wrażenie, no to... że nie działa tak jak No tak, no chodzi. może w mówię, w tą stronę. Wiadomo, no, musisz mieć tego pada, żeby grać no, bez przesady, ale, ale w drugą stronę działa to trochę lepiej. Znaczy, w sensie jest to jakiś materiał? Ja się remis. ostatnio zdziwiłem i to było. Yy, znaczy, wiedziałem o tym wcześniej, ale kompletnie mi to gdzieś wypadło <coughs> z głowy, zapomniałem. Yy, jak byli u mnie znajomi i pokazywałem jakieś tam gierki na playkę, yy, na wiara. No i wiadomo, ekran na telewizorze też pokazywał tą gierkę i to było chyba London heist z tego dema, wiesz, nie chciało mi się odpalać mhm, całej tak, tam no. pełnej y, blotem tru, tylko mówię, a tam będzie fajna strzelanka. No i tam oczywiście były scenki przegadane, i oni lecieli z pełnym dubbingiem i, i trochę wulgarnie, takie powiedzmy 18+, plus kurwy i tak dalej leciały. A był mały dzieciak obok. No i tak w pewnym momencie <śmiech> widzę takie spojrzenie. No słuchajcie, to jednak tak trochę yy, za, za ostro, żeby tu przy niej, nie? No to wziąłem pilota, wyłączyłem telewizor, no bo to u mnie oznacza automatycznie, że się wyłączy konsola i tak dalej. Patrzę, ale ten dalej siedzi w Google i dalej gra na konsoli. Jakby wiesz, tryb wyłączania telewizora nie działa na konsoli, jeżeli y, są podpięte gogle, bo one mają priorytet, więc, więc można sobie wtedy w ogóle no. wiesz, e, no tak. odpalić to inaczej. Kompletnie o tym zapomniałem. E, Okej, okay. słuchajcie, Michał. dobra, to, to Michał, Michał. E, ja, co tam Michał, co ty musisz robić? Pompki, przysiady, nie wiem, wykąpać się, umyć pada w czasie. O, właśnie, pada. Ręce zawsze przed graniem trzeba umyć rączki, słuchajcie. Te pady, kurwa, takie są brudne potem, że hej. A, idź po A jecie podczas grania? Chipsy czy coś? No, Rafał na pewno pije. Nie, ja raczej nie jem. Ja raczej nie jem. Wiesz, ale piciem piciem tam rąk nie ufajwczysz. U no proszę. Puszczę. Nie, no, ja jak, jak mam coś pod nosem, to okej. Okay. Jak nie, no to nie. O, w ten sposób. To Ma, ale na sobie że. Wyobraźcie sobie, że jem pringlesy, jak gram i chwytam je małym palcem i palcem tym z koło małego, jak serdeczny? Tak, no serdeczny. Wyciągam tymi dwoma palcami pringlesy z paczki i je jem w ten sposób, że tymi dwoma palcami, które są najmniej używane, chwytam te pringlesy, Żeby nie chwytać wskazującym ich kciukiem, to tak komicznie to wygląda na pewno, jak wyciągam pringlesy z paczki to... i jem je tymi dwoma palcami. To... To powiem ci, że mi się zdarzyło, powiedz jaki smak? To jest ważne? Classic, classic. Czyli solone, oryginal, tak? Classic jest, jest najlepszy. Ja też chipsy Paprykowe. bardzo często. I chcę tylko powiedzieć, że... Praktyka się sprawdza przy Pringlesach, którą masz, bo, bo faktycznie wszystkie wyglądają tak samo, gorzej z e, zwykłymi chipsami z folii albo jakimiś innymi przekąskami, żeby się tam tymi dwoma palcami męczyć. E, ja sobie zawsze zapewniam też jakąś ściereczkę do, do po prostu wycierania tych palców, jeżeli coś już tam wiesz, muszę chwycić. Mhm. To e też jest praktyka. Michael, coś jeszcze masz? E, tak, oczywiście, jeszcze no, no, no, nie zacząłem, no, bo jak, dobrze, jak gram dobrze. sobie na, na PC, to mam dwa rodzaje gier. hardkorowe FPS-y, czyli gram sobie w Apex'a czy w Contest Strike'a, więc musi być skill, musi być przygotowanie, więc blokuję moje krzesło na całkiem pionowym trybie. <laughs> to, to ciekawe. Czyli, że I przybliżam się maksymalnie do biurka, że, że klatą stykam się z biurkiem i moją klawiaturę odwracam e, w poprzek. Ja gram. Widzieliście kiedyś, jak prosy grałem w cs że te klawiatury kurwa. gdzieś tam? Kurwa. Czyli chcesz mi powiedzieć, że przesuwasz klawiaturę o 90 stopni? Może nie 90, ale tak, także NumPada mam przy klacie, a WSAD mam pod monitorem prawie. I w ten sposób gram w FPS, -y, bo to jest największy, największy skill jest wtedy. Wtedy o, jest serious o. business i, i jestem nie do rozjebania. W Czyli powiedz mi, w jakiej odległości od monitora w takim razie jesteś. O to nie wiem. Tak, to jest z duża odległość. Znaczy nie, to, to, to nie, 30 centymetrów? Głowę trzymam czy pod... Takiego? Nie, czekaj, dziś, już mierzę palcami, to będzie 40 cm od monitora. A, okay. Ja Jak ja dokładnie mi powiedział, mierząc palcami. No to jest ciekawe. No, bo, y, to jest właśnie to, z czego, z czego mi nie wierzę, ale jak ja rozłożę palce, to jest dokładnie 20 cm i teraz przełożyłem od, od monitora do głowy i mniej więcej jak gram, to jest 40 cm. Okay. Więc to jest blisko. A, ja mam blisko, taki blisko. 24 chyba, to jest wcale. No to ja mam podobne. No. I to jest blisko i w ten sposób gram w fps a drugi rodzaj gry to jak sobie gdzieś tam w lightowe roguelike gram, czy czy w jakieś lightowe przy, gry, przy których słucham sobie podcastów, to odchylam znowu moje krzesło do, całkiem do tyłu i je blokuję w takim trybie. Rafał ma to same krzesło, to wiem mniej więcej tak. jak, jak daleko Położyć się odchyla. No, to, to tak pół leżąc, nogi oczywiście na biurko, które są uprzątnę i sobie pada do ręki, sobie gram, słucham podcastów, więc to jest taki tryb. No i e, najlepiej mi się gra zawsze w takie tytuły, na, na kompie najlepiej mi się gra rano, w weekendy, bo e, bardzo lubię połączenie siedzenia przed kąpem i picia poranej kawy, takie na rozmówkę, więc sobie lubię e, pyknąć czy tam meczyka w Apexa, czy, czy ran w Isaaca przy, przy kawce z rana, kiedy, jeszcze, kiedy dopiero życie się budzi, więc, więc to jest dla mnie taka Ciekawa pora do, do, do grania. Yy, troszkę inaczej jest z konsolami, bo konsol nie ruszam w godzinach porannych, tylko do YouTube'a, jak sobie śniadam kojem, yy, Ale mam coś takiego, że jak zasiadam do grania, to resetuję router. Yy, bo mój router po jakimś czasie bez resetowania, nawet przed podcastem, jak zaczynamy nagrywać, to skoczę zawsze i, i do toalety i w tym czasie yy, zresetuję sobie router, żeby nie było utraty pakietów i żeby nie przerywało. Tak jak wiem, że to jest taki, później odpala się taki y, sekwencja y, standardowych ruchów, czyli wyłączam router, włączam router i w tym czasie, bo jak, jak oglądam filmy to oglądam sobie kanapy, a jak gram w gry to mam takie krzesło z IK, w którym się człowiek zapada i sobie przesuwam centralnie przed monitor, żebym y, napis Samsung miał między nogami centralnie, więc to jest takie, <śmiech> takie regulacja tego wyśladkowania fotela. No i jak, jak już wsiądę w ten fotel, to już mi się nie chce z niego wstawać, więc dopóki router się nie połączy, to jest chwila, zanim tam złapię ten sygnał i się odpali, więc w tym czasie skoczę do toalety, zbiorę wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne do grania na takim stoliczku, które mam obok fotela kajowy. Kładę sobie wszystko tam i tam jest głośnik bluetooth, tam jest butelka piwa, pady i wszystko rozkładam sobie w zasięgu rąk, żebym nie musiał drugi raz stawać. To jest takie, takie taki run, żeby sobie wszystko zebrać, co mi jest potrzebne do grania. No i że jak usiądę i czegoś zapomnę, to jestem zły, bo czasem się zdarza, że usiądę, y, szukam pada, odwracam się, patrzę na kanapę, a pad leży, że tak, że muszę, y, czy, czy pilot, że muszę wstać i, i iść po niego i to już jest y, zerwanie <śmiech> sekwencji startu, y, jeśli o granie chodzi. Dramat, po prostu dramat. No dramat, to jest dramat, że trzeba wstać, to jest to, że, no. Aby przyciszyć telewizor i trzeba się wychylić po pilota spod Koca. To jest najgorsze, jak się ogląda Netflixa czy coś. To, to, <laughs> no. To ty zanim ruszysz się, nie, to ty zanim w coś zagrasz, to trochę minut musi upłynąć, prawda? żeby, żeby się do tego. Kwestia przywołać. połączenia się routera z netem. Ja ja już mam tak obcykane te ruchy, że się ze wszystkim wyrobię. Ciekawe, czy Alexa nie, obejmuje to... taką a, funkcję a Alexa zresetuj router i. Shutdown. To nie jest śmieszne, bo by się nie połączyła. E, powiedz mi e, Michale, a nie lepiej sobie po prostu kupić coś, jakiś, jakiś dobry modem, albo zmienić dostawcę, żeby nie mieć I tego, tego, tego problemu? Tu jest haczyk, z Niemcy są daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o dostawców internetu ja mam jeden z lepszych, który jest w ofercie w Niemczech. Mhm. E... Odeszłem od Vodafone, żeby, żeby, nie mieć tego szrotu, jakim jest Vodafone w Niemczech, i przeszedłem do Unity Media, I kilka miesięcy byłem w Unity Media, i Vodafone wykopuję Unity Media, i to jest jedyny najlepszy ja internet, widzisz. jaki mam. Z no i, podrydne. no, z deszczu podrydne. czyli, czyli gdzieś tam uciec się nie da, bo w mm. pętle wpadłem w Um, Niemcy mają to, że nie da się wymienić routera na jakiś customowy. Musi być e, specjalne zatwierdzenie nowego routera przez infolinię i... Vodafone obsługuje albo swoje, albo z jednej konkretnej firmy, która ma specjalny kod i trzeba po prostu z usta ustalać zmianę routera, więc nie jest to tak kolorowo, nie chcę mi się z tym bawić, jestem zaleniwy, więc zawsze sobie tam ten router pstryknę i tak muszę zebrać te wszystkie rzeczy wokół siebie, żeby po prostu zacząć grać. No i ustawianie fotela w pozycji środkowej. Jak siedzę 2 cm w prawo od środka ekranu, to już jestem zdenerwowany, czy, czy w lewo, że zawsze początkowe fazy gry, czy tam pierwsze rundy w Call of Duty, to jest przesuwanie się dupą w lewo czy w prawo na fotelu, żeby ten fotel dosunąć. No ale fotel jest taki z IK, taki drewniany. Yy, taki wygląda jak bujany, ale nie jest bujany, tylko się tak człowiek zapada i bardzo fajny komfort za, za fajne pieniądze w tym fotelu. Więc takie są moje rytuały. Yy, jeśli chodzi o przenośne granie, to ciężko mi grać na Switchu yy, w trybie przenośnym, jeśli mam telewizor pod ręką, bo nie umiem po prostu się rozłożyć na kanapie i sobie grać w trybie przenośnym, bo jest to dla mnie niewygodne. Ja już mam tą możliwość podpięcia w doku, więc Switch u mnie jest prawie cały czas w doku, jedynie gdy gdzieś wyjeżdżam, to pakuję Switcha do tej małej torby i wtedy jest tryb handheldowy. Tak to nigdy nie wyciągam, nie gram w trybie przenośnym, czy, czy to w łóżku, czy w wannie, to u mnie nie istnieje. Właśnie mi się przypomniało, Michale, jak o tym wszystkim mówisz, kiedyś, kiedyś FIFA FIFA 12 bodajże, byłem na mistrzostwach Polski, byłem w pierwszej 60 -tce. tam przegrałem z Niemcem, który przyszedł na mistrzostwa Polski, zajebiście, który zajął w sumie czwarte miejsce, więc całkiem nieźle. Ja pamiętam właśnie, grałem tak poważnie w FIFA, dużo, bardzo dużo. I ja miałem też w sumie taki rytuał, właśnie sobie mi go przypomniałeś, miałem mniejszy telewizor niż mam teraz, który stał na jakimś tam biurku i na fotelu bujanym, nie fotelu bujanym, fotelu takim pecetowym siedziałem bardzo blisko tego telewizora z nogami wyjebanymi na, na ten telewizor i na, na, na tą półkę. I po prostu byłem spięty i grałem, ewentualnie zdejmowałem te nogi i byłem bardzo blisko tego telewizora i spięty grałem w Fifę, ale to było tylko jak grałem w Fifę, jak grałem w coś innego, to nie. Czasami jeszcze mam coś takiego, że jak faktycznie spinam się na jakąś grę, że się spinam, że na przykład nie wiem, nie chcę źle wypaść grając z Michałem w PUBG, no to bliżej usiądę do tego telewizora i bardziej się zepnę do tego ale, ale jeżeli gram sobie w coś tam e, lightowego, to mogę być rozjebanym na, na tym na sofie czy na gdziekolwiek siedzę to tylko takie spostrzeżenie zobaczyłem e, no coś jeszcze chłopaki? czy już... Jakoś nie, nie umiem nie. wpaść w rytm gry, jeśli jestem rozjebany na, na kanapie, że gdzieś tam leżę i, i czy to bokiem... Ja muszę zawsze siedzieć prosto do ekranu i na odpowiedniej wysokości. Mówiliśmy o tym kiedyś, ale... No tak, ale jeszcze e... zależy mi, co grasz, bo jeżeli grasz, no nie wiem, no to dajmy na to, grasz jakąś przygodówkę, tak? Coś takiego lightowego że zachodzisz w lewo, w prawo, klikasz, gadasz albo nie wiem, jakimś e, Life is Strange, albo po prostu coś związanego z fabułą, no to nie musisz być wyprostowany, nie musisz się spinać, po prostu możesz się rozjebać i sobie tak jakbyś oglądał film, nie? Wiesz o co mi chodzi. Myślę że, to, tak. myślę, że to zależy też od tego, wiesz, jakie tam są załóżmy możliwości telewizora i tak dalej, bo, bo z tego co pamiętam, Michał tam sobie za dużego jeszcze nie postawił, więc ta pozycja ma większe znaczenie, bo te parę centymetrów to już jest znaczne odchylenie, jakby ja w ogóle nie odczuwam tej różnicy, siadam sobie albo na, na wprost telewizora, albo w ogóle gdzieś jeszcze po lewej, po prawej, zależnie jak mi wygodnie i, i mogę w ten sposób nawet tam wbijać w platformówkach jakieś świecie swoje złote medali, ale nie, tam w Sackboyu czy w Kraszu, nie miałem z tym problemu nigdy, więc... No nie, ja, ja, ja przy takich rzeczach to muszę się spiąć, tak samo, nie wiem, jak grałem nawet grałem, o, grałem, grałem ostatnio w tego, e, Cyber Shadow, no tam niestety się chwi, co chwilę ginie no to ja muszę być spięty, ja muszę być blisko, ja, mu, ja muszę po prostu wejść kurwa w ten telewizor ale no, no muszę, żeby po prostu wychwycić wszystko, żeby być skoncentrowany refleks, bla i tak dalej nie? E, no Wy jesteście to bardzo ta... spięci, powinniście się bardziej wyluzować. Bo my gramy w gry, w które oczekują od nas umiejętności, a nie samo. To serious business. No. To jeden, jeden a... dzisiaj powiedział o action RPG-u yy, Indyku, drugi powiedział o point and click'u, a to ja gram w Returnal i, i Serious Game. No, tak, tak. Tylko grasz, dlatego masz tam konsolę, bo tak to ja już... Ja i pewnie Michał też by już grał, gdybyśmy grali dawno. E, dobra, słuchajcie... Mainstream no... może każdy grać. Mainstreamowe tytuły. E, dokładnie, słuchajcie, mamy już e, półtorej godziny za sobą, więc e, myślę, że jeszcze po jednej nut nutce od każdego słucham państwa. Rafale zacznij. Po jednej nutce, proszę. Paper Beast. No to jedziesz pomyślałem, że sobie zrobimy taki mały cykl i, i po tym Krystianie, który ostatnio w, jak to było? Layers of Fear, tak? Yy... Layers of Fear VR, No Rafał, Właśnie, tak. właśnie. <śmiech> w to fajnie się gdzieś tam tego słuchało, więc ja sobie też swoją bibliotekę przetrzepałem i powolutku te wiary odkurzam, już, już będąc właściwie do tego przygotowanym. I na pierwszy rzut poszedł Paper Beast, w sumie dlatego, że jest to wyjątkowo gra krótka, właśnie taka na 3-4 godzinki. I byłem bardzo ciekawy, czym ona tak naprawdę jest. Myślę, że możemy to w dużej mierze nazwać właśnie symulatorem chodzenia, który daje nam jakieś... Jakieś tam doświadczenia, jakieś przeżycie. Natomiast no, kilka rzeczy w tej grze faktycznie mnie bardzo zaskoczyło. Jakby z samej okładki gry i jakichś dowolnych materiałów widzimy, że sprowadzają się one do sprowadza się, jakby grafika w tej grze do jakichś takich dziwnych stworków przypominających zwierzęta, które są no nie wiem, jakby z papieru wykonane. Z takich, powiedzmy, nie, nie mają tekstur jakiś super, tylko raczej są jednokolorowe, jak ze zwitków papierów porobione, ale poruszają się bardzo fajnie. No i oczywiście granie na słuchawkach, dźwięki pięknie są tam wszystkie przeniesione, jakieś tam te stworki wydają, wydają dźwięki. Słuchajcie, całość jakby od samego początku pokazuje nam, że nie traktuje wszystkiego poważnie, że tutaj musimy sobie uruchomić jakieś yy, myślenie i dbałość, yy, wrażliwość powiedzmy na, na pewne szczegóły, bo chcemy odpalić grę. No jakby tam jest sobie menu, które mówi, że yy, wczytaj jakąś tam symulację. No dobra, no ktoś sobie nazwał coś, że coś jest symulacją. Yy, proszę bardzo, coś tam następuje wczytywanie, ale to nie jest zwykły pasek loadingu, tylko... Coś się dzieje innego i wyskakuje nam okienko, czy chcę kupić jakieś kredyty, które to przyspieszą. Mówię, kurwa, nic nie chcę kupować oczywiście, więc klikam na nie. Potem wyskakuje drugie, czy chcę zrobić coś innego, żeby przyspieszyć. Potem jakieś trzecie, czy chcę obejrzeć jakąś reklamę, żeby przyspieszyć. Potem czwarte okienko wyskakuje, czy chcę posłuchać muzyki w trakcie oczekiwania, czy coś w tym stylu. No i w końcu kliknąłem, że chcę odpalił się jakiś taki pokaz graficzno-muzyczny, podczas którego mogłem już się oswoić z sterowaniem. Tam się sterowało akurat padem, DualShockiem czwórką, więc wykorzystywało się jakby jego wychylenie, żeby takim no sznurkiem, paskiem, który z niego wystaje wskaźnikiem po prostu chwytać różne elementy i szarpać je w lewo, w prawo, tak naprawdę do tego się to wszystko sprowadzało, ewentualnie je przesuwać bliżej dalej. No i sobie taki pokaz obejrzałem, parę minut trwało, mogłem się więc w czasie bawić i jakieś te elementy interaktywne, które tam sobie frwały w powietrzu, szarpać w lewo, w prawo, rozbijać jakieś tam konfety, leciało, wiecie, tego typu rzeczy. I nagle to wszystko skończyło. I patrzę, że jestem... W takim, jakby, fotokabinie się śmieję, bo, bo, bo to jest takie malutkie, yy, takie cztery czerwone kotary były dookoła mnie zasunięte. No to i radyjko z muzyką, która przed chwilą mi przygrywała, wiecie, w uszach na pełny regulator, nagle stoi u mnie pod nogami i wygrywają, wiecie, jak, jak wysraną staśmę, taką, wiecie, popierdołką muzykę, nie? Te dźwięki, jakiś, jakiś taki K-pop trochę, to brzmiało K-pop. Yy, Zaczynam ściągać te kotary i się okazuje, że jestem na pustyni, czy tam na jakimś takim mocno wyschniętym terenie, jakiś taki górzysty, a te cztery filary, do których były przyczepiane te firanki, to tak naprawdę nogi pierwszego takiego dużego stworka, pod którym po prostu stałem. Więc w jakiś taki dziwny sposób mnie ta gra przeniosła do, do prawdziwej tej symulacji, którą sobie odpaliła. No i... No i w tym momencie zaczynam sobie chodzić po tym świecie. I po jakiejś tam krótkiej chwili, no jakby nie wiem, gdzie się poruszać, więc sobie y, śledzę tego tego stworka, który zaczął iść i, i gdzieś tam poprowadził mnie we właściwym kierunku. Za wiele jemu nic nie mogę zrobić, ale spotykamy jakieś mniejsze stworki, które tam się trochę z nimi szarpie. Jednego pociągnę za nogę, drugiego za ogon, trzeciego za głowę. One tam jakby mają, wiecie, pewną bezwładność i, i, i te stawy reagują bardzo śmiesznie, kiedy jakby gdzie indziej przykładamy tą siłę naszego nacisku, tego kontrolera. Eee, po, czym, po czym, po czym tak naprawdę coś się zaczyna dziać, zaczyna chyba e, padać jakiś deszcz i ten stworek mnie prowadzi do jaskini ja sobie do tej jaskini wchodzę, on mnie jak Jezusa zamyka wielkim kamieniem, prawdopodobnie, żeby mnie ta burza wiecie, nie skrzywdziła. I w tym momencie pierwszy raz zobaczyłem, że tu są jakieś głębsze mechaniki ukryte, bo podróżowanie po tej jaskini wiązało się z rozwiązywaniem pewnych, może nie tyle, znaczy trochę to były zagadki, trochę to były takie elementy zręcznościowe. To była bardzo fajna mechanika związana z przesypywaniem piasku, czyli załóżmy mieliśmy nasypaną jakąś górę, na którą nie mogliśmy wejść, poruszamy się tutaj teleportami, więc teleport oznaczony na czerwono pokazuje, że jest za stromą, że nie możemy tam wejść i obok mamy załóżmy jakiegoś tam dziwnego stworka, który w sumie coś robi. No tego podnosimy, rzucamy gdzie indziej. Okazuje się, że ten stworek wygląda jak taka wymięta dwumetrowa kiszka i z jednej strony zasysa, a z drugiej wypluwa. No to go kładziemy w takim miejscu, żeby zassał tego piasku, który tam leży sobie w nadmiarze gdzieś z boku i wypluł go tam, gdzie mamy sobie właśnie wejście na ten pagórek. I się udało, fajnie przeszedłem sobie przez ten pagórek, poszedłem dalej za chwilę pojawiło się coś podobnego. Była na przykład jakaś y, wielka góra z y, stworkami przypominającymi żuczki. No i chodzę, obserwuję, co się dzieje. Y, jakieś tam światło gdzieś skądś wpada, do końca nie wiem, gdzie mam iść. I te żuczki biorą sobie takie małe kamyczki, zaczynają je wtaczać na górę. Trochę taka syzyfowa praca. I za każdym ich jakby próbą wtoczenia, kiedy ta kulka ewentualnie stacza się z tej górki, to rośnie, taki efekt kuli śnieżnej nam się jakby uruchamia i ta kulka jest coraz większa. No to te kulki okazały się też fajnym elementem na to, żeby je wziąć i gdzieś rozbić i, i, i zrobić sobie jakieś przejście do czegoś. nie Więc nie będę każdy z takich mechanik Wam opowiadał, ale zmierzam do tego, że bardzo fajnie jest to zrobione. Oczywiście to nie jest tak, że 100% świata jest w ten sposób interaktywne, ale tam, gdzie są faktycznie miejsca do rozwiązania tego typu zagadki, to daje to faktycznie fun, bo czuć, że, że to reaguje na nasze, na nasze działania. Mamy na przykład inny moment, kiedy bierzemy jakąś przynętę, taką, wiecie, śmieszną, frędzelkową jakąś tam torbę i machamy przed nosem innemu stworkowi, który za tą, za tą torbą próbuje się tam gdzieś przesuwać, no, ale on jest bardzo ciężki, taki trochę w stylu niezgrabnego żółwia, więc jak się przesuwa, to zostawia za sobą wyżłobioną taką, wiecie, w, w piasku ścieżkę, dzięki czemu za nim, powiedzmy, robi się korytko do wody, która gdzieś tam skądś spływa i taką rzekę nim budujemy nie? i gdzieś tam ona ma potem się doprowadzić, więc pomimo, że nie jest to długa gra, to jakby takie mechaniki ma zaczytane i powoduje przez to, że jest to wiele jakby ciekawsza w obyciu, bo, bo to nie jest jakby czysty symulator chodzenia, który nas tylko przeprowadza przez, wiecie, z punktu A do punktu B. No i co jest najciekawsze, to w pewnym momencie coś tam kolejnego się wydarzyło, i nagle jeden stworek gdzieś tam uciekł, pobiegł na dół. Ja z takiej dużej góry na niego patrzę. A on zaczął pisać w piasku, wiecie, tak jak się sygnały z samolotów, dla samolotów, dla rozbitków zostawia, wiecie, na wydmach duże napisy pisze, typu, typu, Legia Najlepsza albo coś w tym stylu. Jak gdzieś poszedłem sobie dalej, wróciłem na miejsce, patrzę, a on tam przez 15 minut powolutku, powolutku, żółwim tempem swoim napisał, to nie jest symulacja. I w tym momencie zaczynam kminić, że tutaj fabuła tej gry jest taka, że my nie odpaliliśmy sobie gry na wiara, tylko my myślimy, że odpaliliśmy grę na wiara, a ona tak naprawdę nas przeniosła do jakiegoś świata, który gdzieś naprawdę istnieje i coś nam próbuje sprzedać, jakąś tam kwestię. No, domyślam się prawdopodobnie w kwestii dbałości o środowisko, oszczędzania wody i tego typu jakichś elementów, ale nie jestem do końca przekonany, bo jeszcze tego nie skończyłem, jeszcze końcówkami właśnie. <śmiech> Ta ciekawa została... E... Więc tak, wciągnęło mnie to. Było bardzo przyjemnie odgrane i bardzo jakby każdy popchnięcie do przodu tej fabuły dawało fajną satysfakcję. Ja wam też taki skromny dałem ułamek tego, co raptem przez, przez jakieś 2-2,5 godziny w tym tytule jakby odkryłem. Bardzo fajne są dźwięki. Jakby tutaj VR zawsze się plejkowy dobrze spisywał, jeżeli chodzi o odtwarzanie tych dźwięków w przestrzeni. Ja te wszystkie stworki, robaczki, woda i tak dalej wydają dużo naturalnych dźwięków i, i budują klimat. No i myślę, że z uwagi na to, że to jest tytuł, który darmowo gdzieś tam trafił do biblioteki my, pewnie z większości z Was, to, to nie zostawiajcie go tak jak ja gdzieś tam na, na szary koniec, tylko sobie odpalcie, zobaczcie co to jest, bo, bo faktycznie jest to jeden z takich ciekawszych, pewnie jednorazowych wciąż jednak, ale, ale ciekawszych eksperymentów giereczkowych. Hmm. Ciekawe. No chyba ja go nie dostałem, Rafał. Ale w sensie on był powiem. w pakiecie tych dziewięciu gier przed Horizonem. A za darmo? Aha. Za darmo. Więc jeżeli aha, wtedy aha, sobie dodałeś aha. te wszystkie gry, tam tak, był jeszcze je, Res tak. i tak dalej, to jest tam Paper Beast. Tak, tak. No, jakby w, Dobra, następny w kolejce też sobie sam coś z tego sprawdzę albo, albo z innej puli gier, ale okay. to, to faktycznie jest spoko. A sprawdzę, a sprawdzę, sprawdzę, też dobre recenzje, widzę, jakieś te nagrody podostawało, w ogóle na twego kursa też to wyszło. Tak, tak, bo tam granie jest tutaj w żaden sposób skazana na playkę, nawet, nawet no kontroler, no. który widzimy podczas grania, jako ten nasz wskaźnik, to jest taki, wiecie, randomowy kontroler z, z, z Pegasusa z Chin, więc, więc on nie ma przypominać ani Xboxa, ani playki, tylko w ogóle jeszcze coś innego, żeby nie było tutaj pomówień żadnych. Mhm. No, dobra, no to spoko, e, fajnie. E, Michael, e, twoja jedna nutka? E, mała nutka, bo ostatnio wkręciłem się idąc za głosem tłumu w med social mediach. E, zacząłem oglądać Miłość, Śmierć plus Roboty e, i kurde, żałuję, że to gdzieś umknęło mi wcześniej. Mhm. Wyszła ostatnio druga część, pojawiły się głosy, że drugi sezon nie jest tak bardzo kozacki jak pierwszy. E, no to za zacząłem nadrabiać całość, nie zważając uwagi na to, który, e, który epizod z jakiego sezonu jest, bo ona nie mają ze sobą nic wspólnego mhm. e, urzekło mnie to w tym że to jest totalnie nie dla dzieci bo ktoś by pomyślał miłość mieć roboty, o to to brzmi fajnie kreskówkowo i, i dla każdego jest brutalnie, jest, jest strasznie brutalnie w niektórych epizodach Co mi się bardzo spodobało, mimo że gdzieś jak oglądałem kiedyś za dzieciaka bajki, tak brakowało mi takiej nutki brutalności w tej bajkach a tutaj mamy epizod, który jest taki typowy z Cartoon Network kiedyś, gimby nie znają, że tak powiem, Cartoon Network oglądało się i brakowało mi tej brutalności, którą dała mi taką, taką satysfakcję właśnie, miłość mieć roboty, że tam i przekleństwa się pojawiają i zaczyna być trochę, gówno wpada w wiatrak i zaczyna być brutalnie i to jest takie dla mnie dodanie tego, zaspokojenie tego niedosytu, tej brutalności kreskówek, które gdzieś tam pojawiały się o superbohaterach za dzieciaka, więc nie wiem, może jakiś skrzyżek Żywienie ze mnie wyszło, że jako dzieciak oczekiwałem tej brutalności w tych kreskówkach, ale teraz jestem zaspokojony. Podoba mi się właśnie to, że te epizody trwają od 10 tam do maks 16 minut i każdy jest opowiadany o czymś innym i bardzo podoba mi się fakt, jak bardzo wiele informacji można w przemyślany sposób upchać w 10-minutowy epizod. Z takich 10-minutowych epizodów, które mają właśnie miłość i roboty niektóre filmy mogłyby zrobić pół godzin, dwugodzinny film, który opowiadałby w efekcie końcowym o tym samym, co opowiada ten dziesięciominutowy epizod. Więc to mnie najbardziej urzekło, że mamy historię przedstawioną w dziesięciu minutach, która mogłaby się odbywać też w dwóch godzinach i niepotrzebnie się przeciągać. Więc to są taki, takie małe, duże filmy, które są okrojone od takich niepotrzebnych zapychaczy i złodziei czasów. Więc to, to, mnie, to mi się najbardziej podoba i Czasem miałem, miałem takie uczucie, że oglądając tam po 3-4 epizody dziennie e, czułem się jakbym po prostu obejrzał naprawdę cztery filmy i pomysłowość tych wszystkich odcinków i różnorodność to naprawdę ktoś, ktoś miał łeb, żeby to wszystko wymyślać. To hmm. były różne w ogóle ekipy, tak? No, Ale... tym na tym to polegało, że całość jest stworzona tak naprawdę w podobny sposób jak Black Mirror, że każdy odcinek robi jakaś inna ekipa i wielokrotnie byłem przekonany, że, że tutaj jacyś twórcy gier mają wiesz, do, do, do powiedzenia pewne Pewne swoje trzy grosze przy tych epizodach. Były dwa chyba takie w tym szóstym, znaczy w tym może w tym drugim sezonie, które poziomem swojej grafiki no, rozjebywały tutaj gałki oczne i stwierdzaliśmy wtedy zgodnie z Tomkiem oglądając, że no taką grafikę byśmy chcieli zobaczyć w jakiejś grze tak na, na poważnie. No właśnie, i to jest to, że mamy tę stylistykę starszych, anime to jest może złe słowo, ale gdzieś tam starszych animacji mamy super nowe animacje, mamy aktorów prawdziwych, więc jest mega różnorodność i mega pomysłowość, więc naprawdę jestem zachwycony tą produkcją i no, nie jest to produkcja dla każdego, bo czasem jest tam brutalnie i różne ciekawe problemy, które mogą też nas spotkać, są poruszane, więc krótkie filmiki, które gdzieś tam jakiś przekaz nawet mogą zawierać, więc to jest coś, czego potrzebowałem i żałuję, że odkładałem to tak długo, żeby do tego po prostu wsiąknąć, no a teraz łykam epizod za epizodem i jestem mega zadowolony. E, szkoda, że szkoda w ogóle, że nie wiesz e, jak jest z tym drugim sezonem, że tak oglądasz sobie randomowo dosyć, bo jestem ciekaw właśnie, czy on faktycznie jest gorszy, czy nie jest gorszy. To znaczy, odpali... jak niektóre się pojawiały, to sprawdzałem so sobie, czy to jest pierwszy, czy drugi sezon i przy jednym epizodzie miałem coś takiego, że to jest strasznie słabe, to musi być drugi sezon. I cofnąłem się do menu i to był rzeczywiście z drugiej części. I taki epizod był strasznie słaby, z tym robotem domowym, który się zaczął mścić. Nie, to on, on ten był jeden tak... z najfajniejszych w ogóle z drugiego, co ty gadasz? A to, to, to dla mnie był trochę słaby, bo... E, takie to było, no, nie wiem, takie bez, lubię, bez polotu jak? jakieś. No, nie masz, nie masz rumbu ewidentnie, ja do niego bardzo emocjonalnie podszedłem, wiesz, jak masz robota sprzątująca. A no tak, może to... to jest dla użytkowników, że to, to mają gdzieś na co dzień. To inaczej na to patrzysz, ale nie, nie, nie wszystko jakby tak rwało z butów, no jakby przy pierwszym sezonie wielokrotnie miałem po prostu poczucie, że kurwa, ale z tego by zrobić można cudowny film, albo serial, albo grę, to jest tak w ogóle fajnie jakoś wykozaczone uniwersum, jakby wiecie, że, że ktoś ten taki dobry pomysł, nie? To, to dokładnie tak samo to wychodziło w podobnym czasie. Yy, kojarzycie te prace yy, Iron Fist, nie? Wyszła ta gra. I ta gra wyszła na podstawie inspiracji tego, tego naszego rodzimego Polaka, autora, który robił takie rysunki, że tam babcia w polu sobie zbiera truskawki, a za nią taki wielki mech stoi, nie? I że w ogóle inaczej się tam, wiesz, rozwinęło wszystko na świecie, nie? Jeżeli chodzi o tego typu e, moce. No i jakby z czyjejś artystycznej wizji wyszła inspiracja do stworzenia całej gry, która zresztą jest na mojej liście na pewno też do ogrania. E, i tam jest dokładnie tak samo, jakby oglądając te najlepsze odcinki z miłość śmierci roboty, patrzysz na to i mówisz, Boże, to jest kilka minut, a to jest już tak uchwycony zajebisty świat, że niech ktoś z tego kurwa zrobi grę albo film. I dlatego warto obejrzeć wszystkie, wybrać sobie swoje ulubione i poszukać ewentualnie potem, czy ktoś już nie zrobił takiej gry. No i tak. niektóre epizody niedosyt zostawiałem, że się kończą po prostu, człowiek by chciał naprawdę zobaczyć dłuższy materiał jak, jak jeden epizod w kosmosie, który okazuje się, że jest tam coś ukrytego w tym kosmosie i nie wszystko jest takie kolorowe, to zrobiło na mnie chyba największe wrażenie do teraz i kurde, żałuję, że to się tak, tak szybko kończy. No Krystian, okay. u ciebie Przykl... co jeszcze na koniec? E, dobra, słuchajcie, to ostatnia moja nutka będzie... Miałem, miałem dwie opcje. E, myślałem o Green Hellu, e, który w ogóle, co ciekawe, który wychodzi jutro i w teorii, gdyby ten odcinek wychodził dzisiaj, to nawet nie mógłbym o nim za bardzo powiedzieć. To ale tak, względu... to chcemy to. Ale ze względu na to, że wychodzi jutro, e, to mogę o tym powiedzieć, ale nie chcę. Rafał, ale nie chcę. Nie chcesz jeszcze? Za dobre? E, e, wiesz co... Po chcę po prostu poświęcić temu więcej czasu no bo już prawie dwie godziny pykły albo opowiem o czymś innym co też mi trochę zejdzie ale powiem tylko to że gra po prostu już jest dawno na, na PC-tach, więc PC-towcy pewnie już ją grali ma po prostu premierę konsolową jutro czyli 9 czerwca ja tylko powiem że, w, że wczoraj po prostu ogrywałem ją 4,5 godziny i skończyłem tylko dlatego bo musiałem iść spać musiałem iść do pracy następnego dnia E, a czemu e, to wam powiem po prostu za dwa tygodnie zrobiłem takiego mojego ma spoilera bo na pewno o tym powiem, bo na pewno po tym podcaście za 15-20 minut już dziewczyna e, pisze mi na facebooku gramy, bo gram z dziewczyną razem e, na xboxach, jest po prostu fajnie, e, ale czemu to wam powiem e, słuchajcie, ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym o czymś innym, chcę o tym powiedzieć, bo gra jest ciekawa, chcę o niej powiedzieć, a czym dłużej to wzlekam to po prostu więcej o niej zapominam, co tam się tak na normą sprawę Więc wam powiem, słuchajcie, Call of the sea. Eee, Gra, która jest na Xboxie. Ha, Michał chyba jej nie ma. Nie ma jej chyba na no, no, nowych, starych Xboxa w Game Passie. Ja też jej nie eee. mam. A, bo, Michała, bo Rafał nie ma już Game Passa. Tak, przestałem płacić. Eee. Okej, okay, dobra, słuchajcie, Call of the Sea gra, która wyszła w grudniu, wtedy kiedy Cyberpunk wyszedł. W ogóle e, gratulujemy dobrego czasu na wyjście. Faktem jest, że wjechała w Game Passa i w sumie chyba dobrze zrobiła, bo to tak, tego typu ty e, tytuł. Słuchajcie, mamy główną bohaterkę, która Krystian, ale poczekaj, której? bo ja chcę no. tylko na początku coś upewnić się, bo wydaje mi się, to też gdzieś na liście mam, no. wydaje mi się, że to jest niejako kontynuacja, tudzież inna gra z cyklu, gdzie było Call of Cthulhu, tak? Nie, nie, nie, ale dobrze ci się wydaje, bo gra jest stylizowana światem Lovecrafta, czyli mamy tą stylizację. Czyli to nie jest żadna kontynuacja, to jest po prostu, że tak powiem, ten sam świat można by było powiedzieć, e, bo mamy tutaj pewnego rodzaju, że tak powiem, e, jak oni to mówią, tą na mózgu Jezu, panikę, coś na zasadzie paniki, co, coś na zasadzie jebie ci się w bani. No, i to jest stylizowane tym samym, szczególnie, że, no właśnie, już już mówię o fabule. Słuchajcie, mamy 1930, coś koło tego, mamy główną bohaterkę, którą poznajemy w Łodzi, która gdzieś płynie. Okazuje się, że ma dosyć dziwną, niewyleczalną chorobę, jakieś dziwne plamy na rękach nazywa się Nora ma dziwne plamy na rękach i okazuje się, że po prostu mąż coś, roz... coś dał, informację, że być może można będzie to uleczyć ją, bo jej się w ogóle dzieją też różne dziwne rzeczy. Można ją uleczyć, ale musi wyruszyć gdzieś tam na wyspę. No i oni sobie piszą, mówią, jest fajnie, super, mąż pisze co tydzień, ale okazuje się, że w pewnym momencie nie pisze. Więc Nora się wkurwiła i postanawia jechać na tą wyspę, gdzie jest jej mąż i go odnaleźć i dowiedzieć się what the fuck, a może przy okazji też znaleźć lek na swoją chorobę. No i słuchajcie, wjeżdżamy na tą wyspę. E, przypływamy sobie na tą wyspę e, no, i, e, no i pomału odkrywamy grę, pomału odkrywamy co tam się działo na tej wyspie e, notatki męża, notatki całej tej ekspedycji, która tam była e, no i te całe szaleństwo chodziło mi o szaleństwo że tak. to mam planszówkę posiadły szaleństwa e, więc dowiadujemy się o co mniej więcej w tym wszystkim chodzi no i słuchajcie, gra jest nastawiona na zagadki, e, na zagadki i na odkrywanie tego świata świat jest bardzo ładny nawet na starszych konsolach ale ja nie wiem czy to wyszło w końcu na tej starej konsoli, muszę to sprawdzić Rafał sprawdź to Dobra. E, e, no e, więc mamy te zagadki chodzimy sobie po, e, po tej wyspie sobie odkrywamy różne fajne rzeczy no i czasami jak coś tam odkryjemy sobie coś fajnego no to ona sobie zapisze do notatki czy jakieś dziwne symbole czy coś, e, zapisuje sobie do, do zeszytu dzięki temu my później sobie będziemy to rozkminiać e, no i słuchajcie, powiem wam tak Eee, gra się bardzo fajnie, chodzi się po tym świecie bardzo ładnie wygląda eee, no i słuchajcie, eee, rozwiązuje się te zagadki w bardzo ładnym klimacie ale te zagadki są ciężkie powiem tak te zagadki są na tyle ciężkie że można się od nich odbić i stwierdzić o nie kurwa, nie wiem o co chodzi i wyjść z tej gry i w ogóle ją wyrzucić, wypierdolić i, i sobie iść sobie nie wiem do domu i pograć sobie w returnala na przykład bo jest łatwiejszy jest dostępna eee, na wszystkich konsolach i pc PC-tach. No okej, okay. to dziwne, bo na przykład chyba nie ma 60 klatek na Xbox Series X, dlatego mi tak trochę to zdziwiło. Na I Series graficznie... X jest 120 klatek. Dlatego wszystko mi się zgadza. Widzicie, to tak jest, jak się dawno nie, nie mówię o takich grach. Dobra, ale grafika akurat w tej grze nie jest najważniejsza. Słuchajcie, chcę powiedzieć o tych zagadkach. Ja przeszedłem całą grę i powiem wam, że chyba dwa albo trzy takie momenty miałem dosyć ciężkie na zasadzie, że podchodzę, do. że gram, zatrzymuję się gdzieś i mówię what the fuck E, i tak 45 minut i tak stwierdzam, nie, nie wiem o co chodzi i następnego dnia wracam do tego i tak rozkminiam to kolejne 45 minut i w końcu mi się udaje e, i powiem wam tak jeżeli chodzi o to, jak mi się to udało jak mi się to nie udało, zagadki są w miarę logiczne ale mam wrażenie, że czasami nie jesteśmy nie wiemy, że coś działa w jakiś sposób, przez co nie do końca rozkwiniamy tych zagadek albo po prostu trzeba się mocno E, trzeba mocno ogarnąć pewnego elementu te zagadki, żeby stwierdzić, aha, to o to im kurwa chodziło. No i właśnie coś takiego jest. I pomimo tego, że wszystko jest na wierzchu, wszystko jest podane na tacy, ty siedzisz i ty myślisz, o, o chuj im kurwa chodzi. I to są takie zagadki. I teraz tak, pierwsza rzecz, granie jest długa, więc jeżeli chcesz sobie przechodzić się na YouTubie, no to nie graj w to. Jeżeli nie chcesz się bawić w zagadki, ja akurat lubię się bawić w zagadki, szczególnie lubię się zabawić w zagadki, które mają sens, które można fajnie porozgminiać. Eee, to e, jeżeli e, chcesz sobie takie zagadki robić to to się baw, ale jeżeli nie, jeżeli o zacząłem się wjadę na YouTube a, zobaczę jak to się przechodzi, no to nie, no to no to bez sensu robić to, e, tą historię historię dosyć dobrą dużo się dowiadujemy z notatek po po, Słuchaj, ale powiedz mi zmęża, o tych, ale... powiedz mi właśnie o tych zagadkach, no. bo są czasami tak zrobione zagadki w grach, że się zatniesz i chuj, bo jedna osoba sobie wymyśliła coś co teoretycznie jest logiczne i myśli, że wszyscy gracze na nią wpadną. To czy chcesz, czy chcesz, tutaj e... też jest tak, czy tutaj jest tak bardziej, że krok po kroku jednak w Mogę jakiś ci sposób... Rafale dać, mogę ci Rafale dać, e, Tomek. E, pozdrawiamy Tomka. Pamiętam, że e, kiedyś się mnie spytał, czy jak dojdziesz do, do tego momentu, co ja, że się zacząłeś, to daj mi znać, to powiedz mi, jak to zrobić. I doszedłem do tego momentu, i na pewno to był ten moment, e, bo to jest taki moment, że ciężko jest rozkwinić. Więc słuchajcie, zagadka e, by polegała na czymś takim. Ee, że hmm, jakby wam to powiedzieć że powiedzmy, że w, w pewnym momencie są jakieś bazgroły e, kulek zawieszonych w powietrzu e, po prostu w jakimś tam odstępie odstępie. i widzicie jakąś lunetę, w której możecie plamy w, e, na soczewce ustawić, tak jak, tak jak macie mniej więcej te, te soczewki o Boże, to jest zamknięte koło. Te kulki. E, te kulki, możecie je w ten sam sposób ustawić na tym, ale ustawiacie pierwszy rysunek, nie pyka, drugi nie pyka, trzeci nie pyka, czwarty nie pyka, kurwa, coś jest nie tak. Może trzeba je połączyć, może z tych czterech rysunków trzeba zrobić jeden rysunek. Ha, to jest pierwsza rzecz, którą możecie rozkminić, a gdzieś obok leży, że ta luneta jest odwrócona i jest pokazane koło, jak góra to jest dół, dół to jest góra i trzeba w ten sposób rozkminić. I to jest właśnie takie rozgminianie, że musisz, kurde, czy to w takim razie będzie tak, czy będzie to tak, czy będzie to tak. I sobie rozgminiacie położenie tego wszystkiego w tej lunecie, tych plamek ee, i dochodzicie do, do wniosku, kurwa, no tak, to, to było tak. I, I ja właśnie na tą zagadkę straciłem półtorej godziny. Nie, nie mówię, że ona była źle zrobiona czy coś. Może, może troszeczkę. Może, może troszeczkę trzeba byłoby to jakoś ułatwić. E, ale dało mi to jakąś satysfakcję. Więc po prostu mówię, że te zagadki są ciężkie. Mogą być ciężkie. E, no ale trzeba przez nie przebrnąć. Myślę, że w momencie, kiedy rozkminiecie taką jedną, cięższą zagadkę, na której się zatrzymacie i, i ją e, zrobicie, to następne zagadki, pomimo tego, że będą cięższe, cięższe, może nie cięższe, ale też ciężkie, to już będziecie mniej mnie więcej łapać o co chodzi twórcom w tych zagadkach, tak? Bo tak, bo tam, bo tam jest parę takich elementów, które będą ciężkie, szczególnie ta, taka jedna zagadka, pamiętam, pod koniec gry też też miałem rozkminiania z nią o chuj im chodzi, o chuj im chodzi, jakiś symbol, trzeba gdzieś, gdzieś go przekręcić, coś z nim zrobić, jakieś na to totemach, coś tam poobracać, coś zrobić, coś wkleić i w końcu... Aha, to o to im kurwa chodzi. I na początku pierwsze wrażenie jest takie, what the fuck, a później dopiero 50 minut, aha, dobra, to chyba trzeba coś takiego, ale dalej nie jesteście do końca przekonani, czy to, co zaraz zrobicie, jest dobre, czy po prostu na chybi trafi, a może a może się uda, a może się nie uda. E, więc to jest tak. E, słuchajcie, więc e, rozwiązujemy zagadki. Mamy 500 chapterów, i każdy chapter to w zależności od tego, jak rozwiązuje się zagadki. Ale na początku to jest prosto, więc e, powiedzmy tak, nie wiem, z godzinka, a później jest troszeczkę dłużej. E, może nawet półtorej. W zależności od tego, czy chcecie poznawać historię. Gra jest e, po polsku. Wydaje mi się, że jest cała po polsku. Tak, chyba jest cała po polsku. E, więc to jest spoko. No i dowiadujecie się, co tam się dzieje, gdzie jest mąż, co on robi, no i tam chorobę, może Wam się uda znaleźć ten lek, może Wam się nie uda. Powiem że końcówka jest bardzo fajna, końcówka jest może nawet delikatnym mindfuckiem, plus możemy wybrać zakończenie to taka ciekawostka no i słuchajcie, no, myślę, że gra typowo na Game Passa, naprawdę jeżeli lubicie zagadki, ja wiem, że Rafał, ty lubisz zagadki myślę, że powinieneś sobie spróbować ja nawet to powinieneś odpalałem kiedyś, bo... tylko nie, nie, nie wiesz jest, było cały czas na liście tylko nigdy nie było no no, no, no. Ja, ja, ja miałem tak samo, ale ja bardzo lubię ten świat tego Lovecrafta mam nawet jego książkę z jego opowiadaniami, mam planszówki eee, nie grałem akurat w tego ktulu chyba nawet go mam, on w Goldzie kiedyś był i dodałem do Golda i mam go na Goldzie może kiedyś sobie to odpalę faktem jest, że, że, że, lubię, że lubię ten świat i tutaj jest trochę, tutaj jest po prostu te szaleństwo całe i chyba troszeczkę może takich symboli związanych też z Lovecraftem na całej wyspie to te stwory, wszystkie co on tam wymyślał to, to właśnie coś w ten deseń więc bardzo przyjemna z dość ciężkimi zagadkami przygodówka w bardzo fajnym settingu, którego ja po prostu uwielbiam. No i jeżeli macie otwarte głowy, to zapraszam, jeżeli nie, to grajcie sobie w coś innego. No i tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o Call of... Call of the Sea. Call of the Sea. Może nas wzywa. Słuchajcie, pękło dwójka. Myślę, myślę, że pomału będziemy zajeżdżać do zajezdni. Ja o tym Green Hellu powiem w następnym odcinku. Już tak bardziej go troszeczkę ogarnę e, i powiem wam, e, dlaczego mi zryje A może już do tego momentu już mi się znudzi i powiem wam, czemu się tak stało. E, więc słuchajcie, będziemy kończyć 186 odcinek, więc standardowo wpadajcie sobie na... E, na co macie sobie wpadać? Macie sobie wpadać przede wszystkim na bezimienny.pl, bo tam wrzucamy odcinki. E, później wejdźcie sobie na Facebooka i grupę facebookową, w której piszemy fajne rzeczy. E, oczywiście poza tym Mamy Instagram, więc wjeżdżajcie na Instagram, mamy Twitcha, wszystko oczywiście bezimienny podcast, YouTube chyba mówiłem, oczywiście słuchajcie, odcinki są na Spotify'u i wszystkich aplikacjach podcastowych, iTunes'ów też, no i słuchajcie, mamy też Patronite'a, nowa opcja u nas, Patronite, patronite.pl, piszcie bezimienny podcast, znajdziecie nas, więc jeżeli chcecie nas wspomóc, to soft Coin to your Witcher, to, to możecie oczywiście to zrobić. Mamy fajne progi, więc e, myślę, że każdego mogą to zainteresować. Jest Was coraz więcej, bardzo super. E, cieszymy się bardzo i dziękujemy. E, no i słuchajcie, to tyle. Ja jeszcze na zakończenie całego odcinka tylko powiem, że właśnie spadło embargo dokładnie godzina albo dwie godziny temu na Ratchet Clank i już wiemy, że są same dziewiątki i to jest kompletny system seller PlayStation 5 i Pokaz możliwości nowej generacji. Więc to jest ta gra. Faktem jest, że gra jest, e, już tutaj mam informację, 14 godzin z większość subquestów, więc liczmy 80 godzin, tak jak, tak jak pewnie o tym myśleliśmy, ale to jest gra, dla której kupujecie konsolę. Więc sam jestem ciekaw, sam bym chciał spróbować i tutaj widzimy możliwości dysku, jak wpierdalamy się w różne światy. Więc na pewno będzie to zajebiste doświadczenie, więc Rafał wypierdalaj do sklepu. Się robię. E, e, Okej, okay. i słuchajcie, to tyle. E, 186. odcinek dobiega końca. Ze mną w studiu był Michał Stiller. Dzięki bardzo. E, I był z nami Rafał Rodemski. Dzięki wszystkim, cześć. Słuchajcie, ja miałem na imię Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!